Audycja Kadr Ciwoko. dzisiaj odcinek 60. Naprzeciwko mnie Krzysztof Tymczyński. A po mojej drugiej stronie Andrzej Nowak. No i jak tam? Ładna pogoda się zrobiła. Tak, prawda? była piękna pogoda. Udało się otworzyć oficjalnie już sezon grillowy. Ja. Yeah. I Maj majówka się udała. Prawda? Tak, majówka, majówka się bardzo udała. Udało się odpocząć psychicznie i fizycznie. Aha. A dzień, w którym nagrywamy, czyli sobota dnia pańskiego, 5 maja, jeżeli dobrze liczę, jest cudownym dniem jest słoneczko bezchmurnie 20 stopni idealnie tak. ale przejdźmy do komiksów. Muszę na wpół do 11 być w balicach zapominam o tym. Okej okay, ale przejdźmy do komiksów ponieważ to nie prognoza pogody prawda. I co my tutaj mamy zaczniemy od prognoz wydawniczych. Niespodzianka zapowiedzi coraz więcej zapowiedzi na komiksową Warszawę slash na aczkolwiek myślę że w tym przypadku to można mówić tylko i wyłącznie o komiksowej Warszawie. Pewnie Cię to nie interesuje, ale pojawiła się rozpiska tego, co będzie na Pyrkonie, w sensie program, plus strefa targowa. I na strefie targowej, z tego co widziałem, jeśli chodzi o przedstawicieli komiksów, to będziemy mieli Egmont, będzie non-stop komiks, to już było wiadome. Oprócz tego pojawi się... Archie Archie Ultimate Comics mhm. będzie to ta, ten taki konglomerat komiksowy Sol Invictus Mandioka Rafał Szłapa Bleak Studio i chyba ktoś jeszcze tam do tego należy więc nie za dużo ale no patrząc na zbieżność z komiksową Warszawą to że paru wydawnictwom udało się rozdwoić to jest naprawdę naprawdę fajf, szacun. No i cóż ja ty, ty dalej jak rozumiem nie będziesz na komiksowej Warszawie. Nie nie będę na komiksowej Warszawie ponieważ mam pewne sprawy do załatwienia w tamtym dniu. Jak szkoda szkoda bo był piękny plan żebyśmy sobie porównywali. Prawda te, Tak, te... był piękny plan. Niestety na planie się skończyło ale przejdźmy do komiksów do ty tychże prognoz wydawniczych wydawnictwo Scream Comics zapowiedziało cztery tytuły i wszystkie zadebiutują podczas właśnie komiksowej w w Warszawy z tych czterech tytułów ubolewam strasznie interesuje mnie góra jeden i to i to w sumie dopiero jak jak poznam cenę bo, bo w chwili obecnej Nie, mhm. może może jak to tam... zacznij od tych pozostałych trzech i poświęcimy wtedy chwilkę uwagi mhm. temu co cię interesuje. No więc e, dwa komiksy Milo Manary czyli Uwodzicielskie Chimery oraz Gi Giuseppe Bergman to pierwszy weneckie przygody czyli dwa komiksowe erotyki no ja jestem w tej mniejszości która Manary po prostu nie trawi w żadnej formie. On fajnie rysuje, ale no... I bardzo te, dużo... Te, te komiksy są nudne po prostu. Ale bardzo duży mają odzew jak zrobi okładki dla Marvela. O tak, tak. To jest, akurat, to jest akurat fakt. Podoba mi się w przypadku komiksów Manary to, że już zauważyłem jakiś czas temu te nowe wydania aktualne, mm -hmm. te współczesne że tak tu powiedzmy od dwóch lat, mają bardzo podobne okładki. I na zarówno właśnie uwodzicielskie chimery, jak i Giuseppe Berkman mają też takie graficznie są do siebie bardzo podobne nie tylko z powodu rysunków panory ale też pasuje to na przykład z tym klikiem który wydał jakiś czas temu Taurus jest, więc jest to, jest to całkiem fajne. Taka integralność okładek estetycznie jest bardzo bardzo fajna. Jak najbardziej. Jeśli tak odnośnie okładek mi się przypomniało całkowicie nie niezwiązane z komiksami. Natomiast bardzo lubiłem okładki które miała seria Final Fantasy to nie wiem czy je pamiętasz. Białe tło, napis mm. i zawsze taka tak, tak, grafika. Tak. Jak najbardziej. Z takim pa, pa, ciekawym pamięta, kolorem. To fajnie, to całkiem wyglądało. No a ehm, no, tak a propos fi Final Fantasy, pamiętam jak kiedyś zobaczyłem jak wyglądało Final Fantasy 1, 2, 3. Wow. Bo pierwszy Final Fantasy, z jakim w ogóle miałem do czynienia, to już była. Chyba, nie, to była chyba dziewiątka. Ja wiesz, opóźniony jak zwykle, jeśli chodzi o gry. Dziewiątka, jedna z moich ulubionych. No to wiesz, to dziewiątka i to wyglądało wtedy naprawdę spoko, a później tak sobie zobaczyłem, jak wyglądały wcześniejsze gry. No i był szok. Mm -hmm. Natomiast y, kolejną z, y, pozycją od y, wydawnictwa Scream będzie. Ayrton Senna, historia pewnego mitu, czyli komiksowa biografia jednego z najwybitniejszych kierowców, jednego z najnudniejszych sportów, jakie, jakie w ogóle można było wymyślić. To jest oczywiście mo moja subiektywna opinia, ale Formuła 1 jest strasznie nudna. Znaczy, wiesz, Wydaje mi się, że wiele sportów jest nudnych do oglądania, a ciekawych do uprawiania, mhm. bo na przykład nie wyobrażam sobie oglądania tenisa, bo... Ja jestem osobą, która ogląda snookera, więc to też jest trochę paradoks. Ale w snookera w ogóle nie umiem grać, więc nie wiem. Ja na przykład lubię oglądać tenis, ale najlepiej się ogląda tenis, zwłaszcza kobiet, przy wyłączonym dźwięku. Bo sąsiedzi mogą myśleć, że oglądasz coś zupełnie innego. To prawda więc natomiast tym jednym tytułem który by mnie jako tako interesował jest Showman Killer wydanie zbiorcze to jest scenariusz, tak, scenariusz ale Alejandro Jodorowski, rysunki Nicolas Fructus i to jest tak swoją drogą taka ciekawostka jedyne wydanie, jedyny, jedyna zapowiedź wydawnictwa Scream które w oryginale nie zostało wydane przez Glenat, tylko przez wydawnictwo Delcourt ale tutaj m, na chwilę obecną nie, ma, nie mam, widzę informacji o cenie. Nie widzę informacji o ilości stron pewnie moja ignorancja sprawiła że mogłem poszukać gdzieś głębiej i bym to znalazł ale w chwili obecnej tego nie widzę na znanych mi źródłach więc poczekam jeszcze wstrzymam się aczkolwiek tak jak mówisz okładka bardzo fajna z opisu wygląda to też całkiem nieźle. Jestem teraz na stronie Gildi i nie ma odnośnika do sklepu Gildi więc <śmiech> <śmiech> Więc to już jest zbyt, zbyt skomplikowane jak dla mnie. Ale gdybyś coś znalazł, bo ty jesteś mądrzejszy w te sprawy, to to, nie, to to mów śmiało. Natomiast jeśli chodzi o zapowiedzi, to Planeta Komiksów, wydawnictwo Planeta Komiksów też zapowiedziało komiks erotyczny o bardzo ciekawym tytule. I tutaj też muszę się chwileczkę do tego dokopać, ponieważ tytuł jest bardzo specyficzny. Autorem tego komiksu jest Jordi ben Bennett, zdaje się. To jest twórca, który pracował przy Torpedo. Więc jest to dość znane nazwisko na naszym rynku. Graficznie prezentuje się to całkiem nieźle. Okładka jest bardzo fajna. Natomiast jeśli chodzi o tytuł, to już, już sekundkę Cika? Dum Dum? The, i tą pierwszy The Bright of Capone, natomiast tą drugi Viva Mexico i tutaj zdaje się będzie to mm, tak dwa albumy dwa albumy w jednym albumie, czyli e, praktyka ostatnio dość powszechna wśród naszych wydawców. No okładkowo, okładkowo nie wiem jak to by mi się to troszeczkę kojarzy z Chaykinem z Howardem Chaykinem, mm -hmm, więc mm -hmm. więc może też tutaj jakiś klucz y, był. No i no kolejny komiksowy erotyk. Wydawnictwo Planeta Komiksów już nieraz udowadniało, że mm, lubią ten gatunek. I zobaczymy, może, może tym razem będzie to coś fajnego, bo dotychczasowe mm, erotyczne projekty od tego wydawnictwa jakoś mnie nie przekonywały. Natomiast jeszcze z zapowiedzi mamy mm, kolejnego sędziego Dreda od wydawnictwa Studio Studio Lane, kurczę, no, bardzo ładnie. Kurczę, mo moja skleroza już powoli ociera się, ociera się o Alzheimera, więc dzięki, że jesteś. E Nie zdziwcie się, jak będziemy powtarzać jakieś tematy <śmiech> <w> tych <śmiech> Dokładnie. tych tak. Tym razem będzie to sędzia Dreadmandroid e i tutaj Matt Wagner jest twórcą, więc wow. I Matt Wagner, o którym robimy od trzech lat odcinek. <śmiech> więc Dokładnie, w, w końcu się uda i, i to jest zapowiedź na czerwiec, z tego co przyuważyłem. Mhm. więc ma, mamy teraz taki e, okres sędzio sędzio dredowy że tak to mówię, ponieważ lada moment ukaże się bądź już się ukazało a ja, a ja to przegapiłem e, rocznie sędziowie od studia Lane. będzie będą kompletne akta 1 od ongrysa no i sędzia Dreadman droid więc e, dla fanów uniwersum z, wyda z wydawnictwa 2000 AD no co tu dużo mówić dużo fajnego się szykuje. Czy kojarzysz mandroida? Czytałeś? Coś? Nie, nie czytałem Androida. No to będzie okazja. Bardzo się cieszę, że Mad Wagner się wreszcie jakoś pojawi na naszym rynku. No i tak jak mówię, może to będzie wreszcie ten moment, w którym powiemy o tym twórcy nieco więcej, ponieważ myślę, że warto, mhm. warto, o, nim, warto o nim mówić. A jeśli chodzi o powiedzmy zapowiedzi, to też warto wspomnieć, że 12 maja, czyli w przyszłą sobotę, tak? Mhm. Tak. W Poznaniu odbędzie się dzień darmowego komiksu. Tak. Więc jeśli będziecie mieli okazję się tam pojawić, to na pewno nie będziecie tego żałować. Tak, tak, przypominamy o tym. Yy. Nowa czytelnia komiksów i gazet, yy, Ratajczaka 38 przez 40, Miasto Poznań. Mam nadzieję, że w końcu któregoś roku uda nam się tam dotrzeć, ponieważ jakoś ciągle, jakoś ciągle nie ma... Nie ma... Okazji, coś innego wyskakuje. Natomiast jeśli jeszcze chodzi o zapowiedzi, to teraz przeniesiemy się na mały ekran i tylko wspomnimy szybciutko o tym, że platforma streamingowa DC ogłosiła parę rzeczy w minionym tygodniu. I przede wszystkim poznaliśmy nazwę tejże platformy, która jest niezwykle oryginalna. Nikt nigdy nie wpadłby na to, że może się tak nazywać. Mianowicie będzie się nazywać DC Universe. O, oh, wow! i e, ujawni pomysł. Tak, ujawniono parę szczegółów dotyczących nadchodzących produkcji ujawniono logo po, loga poszczególnych seriali no i zobaczyliśmy logo Titanów logo J Young Justice Outsiders logo e, serialu animowanego Harley Quinn i niespodzianka w produkcji jest Swamp Thing serialowy aktorski i tutaj ma się udzielać James Van czyli gościu który robi Aquamana Robił Aquamena i niedługo zobaczymy, co on tam właściwie urobił w tym Aquamenie. Chyba w przyszłym roku dopiero, prawda? A nie w tym pod koniec. Albo w tym pod koniec. Nie. Zaraz to sprawdzimy, natomiast ja dalej liczę na podwodne Świętochłowice. Okej. Okay. Słamping jest w produkcji i na razie tylko tyle. Tyle wiadomo. Dokładnie, tylko tyle wiadomo. No ale jako, że jest to postać komiksowa, którą bardzo się lubi. I mieliśmy teraz okazję. Na święta wychodzi Bożego Narodzenia. Człowiek wodnik o to fajnie i teraz y, mamy fajn, fajną okazję ponieważ wydawnictwo Egmont przywróciło potwora z Bagien na komiksowe półeczki już ten pierwszy tom nawet mam i sobie go lada moment będę mógł przeczytać. Więc trzymam kciuki za ten projekt i tak przy okazji wspomniano że e, Metropolis czyli serial aktorski o mieście supermana bez supermana czyli coś podobnego do Gotham w, za w ogólnym założeniu. E, na razie jest troszeczkę opóźnione. Serial jeszcze nie jest w produkcji, tam się pracuje nad konceptem, ale jeżeli Metropolis chociaż trochę poziomem miałoby przypominać go tam, to ja na ten serial jak najbardziej czekam. Więc z takich zapowiedzi to by było na tyle. I co? I przejdziemy do już tych większych tematów, prawda? Mhm. A jest nim... A taka premiera filmowa, która była całkiem niedawno i jest nią uh, Avengers... Wojna bez granic. Żeś się tak zastanowił, to już że nie, nie byłem pewien, czy nie chcesz o jakimś innym filmie powiedzieć przypadkiem. No ale tak, Avengers Wojna bez granic. Tak, nie są to niestety pomściciele. Niestety nie. A, ale bawiłem, ale <śmiech> może tak, film postaramy się to podzielić tak jak zawsze na spo, bezspoilerowo na początku i spoilerowo później. Mhm. Natomiast wydaje mi się, że po tygodniu już chyba kto miał, to był tydzień? czy? No myślę, że tak. Już ponad tydzień ponad tydzień bo teraz w środę gdy byłem w kinie na taniej środzie bo stwierdziłem że nie, nie dam pełnej ceny za, za ten film to już był tydzień. Nie. No właśnie no. E, więc tak czy siak. Tak, tak, teraz e, będzie. E, za, za będzie coś się mówić oczywiście. W sensie, te, teraz będzie bezspojerowaczy. Tak, powiemy, kiedy będzie spoilerowa część. Tak, nato i, Natomiast jako że film ponad tydzień jest już w kinie, to kto miał go widzieć, ten go już prawdopodobnie widział. Tak, ale mimo wszystko będziemy ostrzegać. Mhm. Natomiast ja mam takie odczucia, jak myślałem, że będę miał, czyli że będę się dobrze bawił. I bawiłem się dobrze. Dobra, okay. przechodząc do recenzji komiksów. <laughs> okay. Nie no ja akurat powiem ci tak, że bo chyba, chyba nawet wspominałem na, tutaj na łamach podcastu, że ta co najmniej dwa razy. Że wojna bez granic jest dla mnie takim filmem przełomowym, wyznacznikiem. wyznacznikiem czy będziesz oglądał, czy do, nie będziesz. Dokładnie oglądał. tak. No i poszedłem na y, wojnę bez granic z, y, trzymając kciuki za to, żeby film mi się podobał bardziej od Civil War. Pozwolę sobie nie używać polskiego tytułu ponieważ jakoś mi się on wciąż nie podoba. Jak być może kojarzycie Civil War nie przekonało mnie jakoś szczególnie mocno a ponieważ w Wojnie bez granic mieliśmy dwa razy więcej postaci i dokładnie tych samych twórców to się strasznie bałem a tymczasem ku mojemu zaskoczeniu. Plusów w, film, w tym filmie znalazłem bardzo dużo minusów Znalazłem parę, dosłownie parę. Więc no, jak, jak, jakieś tam były zawsze, nie tak, No, bo wie, za, zawsze masz jakieś więc, minusy. Wie, więc z kina też wyszedłem jak najbardziej zadowolony. Wręcz dla mnie to było takie, wow, kurde, udało się, naprawdę się udało. I. No, 10 lat czekaliśmy na porządnego przeciwnika w Marvelu. No, tutaj się nie zgodzę tak do końca, bo dla mnie wciąż porządnym przeciwnikiem jest y, Baron Zemo. Zemo, no, be, bez Baron. No ale fakt... fakt Bo on nie był baronem w tym filmie. Nie, nie, nie, on po prostu... Po prostu no, był Zemo. Po prostu był Zemu ale to był gościół bez żadnych mocy, który rozwalił Avengers. Ha! Bardzo mi się to podobało jako jedna z niewielu rzeczy w Civil War. Natomiast Wojna bez granic, no tutaj właśnie muszę powiedzieć, że bardzo mocno się bałem tego, jak zostanie Thanos przedstawiony. A tymczasem przez cały film fa faktycznie był moc fajnie budowany, dobrze przedstawiony, jako taki gość który ma konkretny plan chce coś konkretnego osiągnąć ale jednocześnie jest, jest zwalnięty i to i no, ty jest tym szalonym tytanem jakiego oczekiwałem. Mm -hmm. Bardzo mi się to podobało. Mi to, też to... się podobało i podobało mi się to co o, w mojej prywatnej rozmowie z Bartkiem z Czynigami Hastą e, wyszło że mm, jest inny niż w komiksach że ma jakby taką motywację ogólnego dobra powiedzmy, swoją, mm -hmm. natomiast nie ma, nie ma w, kom tego w komiksie wątku. robię, co chcę. Tak, i kocham śmierć, y i robię właśnie, to dla niej. idem. Idem, zabieram. <laughs> tak, no, to, to, to jest fakt. Nie, bardzo fajnie napisana postać. Tak jak mówił mój kumpel, z którym byłem w kinie. Josh Brolin w końcu... Z nim byłeś w kinie, kurczę. <laughs> <laughs> nie, nie, nie. E, natomiast nie mogę odkręcić wody. E, natomiast, że teraz jak oglądasz jakiś film z Brolinem to już zawsze będzie Thanosem. No, ja że mam we wszystkich nadzieję... swoich wcześniejszych filmach grał Thanosa, tylko jeszcze o tym nie wiedział. Ja Zobaczymy nad... jak w Deadpoolu. Mam nadzieję, że po Deadpoolu będzie dla mnie przede wszystkim kablem. Może. A propos Deadpoola, powiem ci, że wciąż się siłujesz z butelką. Tak, to jest jakaś masakra. To jest tak. fascynujące. W każdym razie przed, przed seansem Avengersów, wśród tych paru zwiastunów, które leciało przed, przed filmem, leciał zwiastun Deadpoola 2. Pierwszy raz widziałem ten zwiastun w ogóle. Niestety z, z, z, z, dubbing, z dubbingiem, ten, prawda? Tak, z no. dubbingiem, o mój Boże, to było straszne. Ale zwiastun mi się jako tako podobał, więc... Mm. 22 maj czy jakoś tak wcześniej 15? ja mam 15 bilet no, no to la lada moment to jest wtorek la lada moment będziemy mogli się przekonać czy josh brolin po raz drugi dał radę bo w avengersach ewidentnie dał radę no i też właśnie podoba mi się mm, aczkolwiek to jest w sumie takie takie na swój sposób za zabawne że mm, dla mnie kapitan ameryka 3 tak civil war mhm. <laughs> powinno się nazywać avengers 3 tak ten film też, też mam takie wrażenie po tym filmie że on się nie powinien nazywać Avengers. Tylko? Po prostu Infinity War. Bo, bo, mm. bo Avengers jako tacy w tym filmie no, nie występują po prostu mamy wielki team up taki o ale to tylko taka, takie tam luźne, luźne, luźne moje przemyślenie być może gdybyśmy mieli więcej czasu to bym to rozwinął a tutaj nie, nie będę chciał rozwijać moich głupich dziwnych bezsensownych myśli. No ale wracając do filmu podobało mi się to że pomimo tego jak wiele postaci jest w tym filmie i nie wszystkie zostały przedstawione tak jakbym tego oczekiwał to jednak podoba mi się to że każdy ma swoje parę minut. I trudno tutaj wskazać taką postać, która została potraktowana po macoszemu, przynajmniej, przynajmniej jak tak sobie teraz myślę, no bo i strażnicy i powiedzmy ci Avengersi. Um, może Hawkeye? No, to przejdziemy do wersji, do, jak już przejdziemy do, do spoilerowej części, to pewnie o Hawkeye coś wspomnimy. Natomiast y, z postaci, które pojawiają się w tym filmie... no to. Był, żeby nie było. Jest jedno cięcie, które trwa chyba 3 sekundy, jak stoi jego sylwetka. Jezus, Maria, to przegapiłem w takim razie. Jak tam. Powiedzmy, pierwszy raz się zbierają częściowo tak. i tam mówią, kto gdzie jest. Patrz, przegapiłem. Nie, nie było. W, wiesz, to. to nie mrugniesz by... i nagle się okazuje, że w filmie nie ma gambita, jak już <śmiech> kiedyś było, więc. No w filmie nie było gambita. No ale tak. Yy... Dobra to w takim razie będę musiał sobie to jakoś przerobić gdy kiedyś obejrzę ten film drugi raz ale wydaje mi się że go tam nie było okay. klatka po klatce. Trzeba. Dokładnie na, na jakimś spowolnieniu natomiast dobra to w takim razie jeszcze raz się poprawię spośród tych postaci które miały jakiekolwiek znaczy, ważniejsze walka. znaczenie okay, w tym okay. filmie no to praktycznie wszyscy mieli ja, jakieś swoje parę minut to nie było tak jak. Mój ulubiony przykład wiem że się z tym, wiem, że się z tym totalnie nie, nie zgadzasz czyli ten y, Spiderman Civil War, który był po to, żeby w sumie nie wiem po co on tam był, żeby, żeby zdrow... pokazać, że ma się licencję. Dokład... Dokładnie tak i zapraszamy do, do obejrzenia filmu solowego. Tak, no Tutaj w tym filmie nie ma takiej postaci jak dla mnie, która mm, byłaby kompletnie niepotrzebna. Każdy ma tam jakąś swoją rolę do, do odegrania. E, podobało mi się to, że film nie leci w jakąś tanią komedyjkę, tak jak Ragnarok, tak jak Strażnicy Galaktyki Dwa Tanią komedykę mówię w cudzysłowie, w sensie takim, że humor słowny, sytuacyjny prze, jest przeważającą stroną filmu, tylko faktycznie ten humor był. No ale taki przemyślany, nie za dużo go było. E, bardzo mi się podobała choreografia w filmie. Zwa, zwłaszcza tutaj y, puszczam oko do doktora Strange'a i, i Wonga. Bo jak, to jest cudowne przecież jak oni wyglądają w tym filmie. Jak filmu. oglądałem napisy mhm. i sobie patrzyłem, bo zawsze szukam jakiegoś, jakiejś fajnej pozycji, którą ktoś miał przy, przy tworzeniu filmu, to była jedna osoba, która była choreografem magii. Okej. Okay. i to bardzo dobro ta osoba powinna zostać dokładnie D powinna dostać podwyżkę i to taką srogą bo naprawdę. Za to... Zatem wiesz jesteś wizual artist i jednym z sześciu tysięcy nikt nie zdąży przeczytać twojego nazwiska ale jesteś choreografem magii jako chyba jedna może z trzech osób na świecie mm -hmm. to A jest coś. Swoją drogą gdy czeka, czekaliśmy w kinie na, na scenę po napisach to tak mimochodem, nie wiem, czy też tak masz. Te, te napisy właśnie oglądasz. No, przed chwilą powiedziałeś, powiedziałeś, że też tak masz. No i te napisy końcowe tak wiesz, lecą i lecą i lecą i gdzieś mnie tak w końcu nachodzi, naszła taka refleksja, że trzy czwarte tych napisów to, to są ludzie od efektów specjalnych. Mhm. To było takie Wiesz tam scenariusz reżyseria obsada pach pach pach pach to przeleciało 10 sekund a później zru lecimy efekty specjalne i 10 minut i to leci i leci i się nie kończy no, ale m, przynajmniej no, nie zrobili prawda rozpierduchy w Świętochłowicach tak jak było w dla wszystkich tylko faktycznie te efekty specjalne też wyglądały jak najbardziej no tak, tak, konkret, tak, tak konkretnie tak, tak. bardzo mi się podobały niektóre występy postaci które debiutowały na łamach tego filmu na łamach w tym filmie. Bardzo mi się podobało, podobało obsadzenie Petera Dinklerza w, w roli sześciometrowego kosmicznego karła. No po prostu jak zobaczyłem oczywiście wiadomo w kinie byłem. Sa na sali było jakieś nie, wiem, 30 osób tak myślę mm -hmm, mm -hmm. bo to była taka pora że jeszcze nie było jakoś szczególnie dużo osób. No i pojawia się ta postać a, a kinu, Tyrion! Ja mówię, no, no faktycznie to on, bo, bo na początku w pierwszym, w pierwszym momencie go nie poznałem, ale później no i, i ta postać fajnie, fajnie się zaprezentowała ci pomocnicy Thanosa, którzy, ich imiona totalnie mi uleciały, bo, bo w sumie gdzieś tam raz zostały. Był tam Żaba, Chochlik. Duży i ktoś tam tak, jeszcze. Ale chodzi mi o to, że pomimo tego, iż tak na, na dobrą sprawę mieli po trzy po minuty dla siebie, to jednak zostali zaprezentowani i, i fajnie wyglądali designersko. Tak to, to jak najbardziej. I też pokazano ich jakiś charakter przez te trzy minuty kiedy mieli okazję być na ekranie przy co nierzadko w filmach Marvela nie udawało się przez półtorej godziny. Ale też na poświęcono wydaje mi się im odpowiednią ilość czasu zostali przedstawieni w czasie pierwszej sceny dziejącej się w kosmosie a później kiedy się pojawiają to już mniej więcej Wiesz, czego się po nich spodziewać. Dokładnie I nie tak. trzeba się rozwodzić, nie trzeba robić ich jakichś półgodzinnych originów, bo nie są ważni, tylko są przydupasami, którzy są silniejsi niż przeciętni, ale wciąż są e, przydupasami. półbosem, no? D dokładnie. Takim bosem w drodze do celu. Dokładnie. E, to, co mi się. Kolejna rzecz, która mi się podobała w tym filmie, to jest to, że pomimo tego, jak długi był ten film, bo był cholernie długi, bardzo długi, to fakt nie nużył nie, nie, I, nie. i ten czas trwania filmu no po prostu to było takie stryknąłbym palcami ale to by nieładnie zabrzmiało prawda no wystarczająco daleko od mikrofonu może okay, w każdym razie byłoby o sru i, ty, i, ty, no, i ten film po prostu fajnie przeleciał nawet nie zauważyłem tak na dobrą sprawę kiedy te ponad dwie godziny przeleciały no i, i, i to jest też bardzo bardzo duża zaleta bo jeżeli no, zdarzały się takie filmy typu które ostatecznie i tak mi się podobają, ale były zdecydowanie za długie, typu Strażnicy. No, no, no, no. Ten film był też kosmicznie długi, on miał chyba ponad trzy godziny i mi się jako tak. Naprawdę? Mi się jako... A y, Watchmen. Tak, tak, Watchmen. No, Okej, okay, dobra. Myślałem, że skrót od innych Strażników. Nie, nie, nie, nie, nie, Watchmen Strażnicy. Ten film trwał chyba ponad 3 godziny, albo coś około 3 godzin, i on się momentami strasznie dłużył, ale suma sumaru mi się podobał. Natomiast w tym filmie no czas, czas zleciał mi bardzo szybko, bawiłem się, bawiłem się fajnie po prostu, było, było dobrze i, i cieszę się, że właśnie nie było tych dużych, nie było takich momentów, w którym się zastanawiałem, co ja tu w zasadzie robię i, i to, jest, to jest kolejny taki plus. Mhm. Nie wiem, czy zauważyłeś na napisach końcowych, bo mi się z kolei akurat to rzuciło w oczy. Gdy, było, gdy była e, rubryczka muzyka, znały podane dwa utwory i trzy nazwiska. To jest jedna z rzeczy, która mi się z kolei nie podobała w tym filmie. Ale to jest chyba taki standard y, przy. Wiesz, znaczy, kon... wiesz, ale y, to, co się podaje w napisach przy muzyce, to są y, istniejące utwory y, wykorzystane bardzo często. Tak jak wiesz, w Strażnikach Galaktyki y, było tego bardzo dużo, no bo mhm. film jest jakby bardzo, bardzo powiązany z, z soundtrackiem. Natomiast tu, wiesz, no, muzyka była skomponowana jak, no była. Jakby jej nie było pewnie byśmy nie zauważyli. Natomiast utworów chyba tylko kilka było wykorzystanych nie i to pewnie też przy strażnikach. Tak tak i właśnie chodzi mi o to że um, film który jest tak długi ma tak naprawdę gdzieś tam po drodze dwa motywy muzyczne czy tam trzy i, i przez 10 sekund się pojawia jakiś utwór który jest znany. Koja można go skądś kojarzyć to jest takie. no Ale przyzwyczaiłem się do tego że w filmach Marvela jest tak raczej Kiepsko. Pod ale ty... ogólnie wiesz, tak często tego nie wykorzystujesz. Masz jakąś piosenkę promującą, w Bondzie masz zawsze jedną piosenkę promującą. Dobra, no piosenki w Bondzie to jest też trochę mm, inna liga, może? Mhm. Inny prestiż? Bo jednak piosenka w Bondzie, dziewczyna w Bondzie i samochód w Bondzie to są. Tak, to no, musi być. Tak, to je, jakie, jakieś tam wyznaczniki. No bo tak naprawdę w Marvelu, jeśli chodzi o motywy muzyczne, to. Kapitan Ameryka ma ten swój, który mniej więcej kojarzę, i Avengersi mają. Mhm. I, też i tak, tyle tak no, naprawdę. Bo, bo, y, chodzi mi też o to, że na przykład, co by nie mówić o, o Justice League, bo to nie jest jakiś super film. No, to, no. no ale na przykład ta scena otwierająca, gdzie leci Everybody Knows, ona zapada w pamięć dzięki tej muzyce. I tego, tego trochę nie ma w filmach Marvela. I w Infinity War dalej. Oprócz oczywiście strażników, którzy są teledyskiem. Dokładnie tak. Na, natomiast tak tutaj trochę wtrącę na momencie, bo, bo rzuciłem okiem, sprawdziłem. Watchmen Strażnicy. 3 godziny, 3 godziny 35 minut. I ten film się cholernie dużo momentami, ale koniec o, końców mi się podoba. Sprawdź tak... sobie wersję reżyserską siedmiu Samurajów. To, to jest. Podejrzewam, że. I był chyba taki film, który się nazywał Nietolerancja. Ten, który trwał ponad 5 godzin? On chyba 40 trwał za przy pierwszym tym. To być może myślimy o czymś innym. Natomiast. Pewnie je... dużo filmów się nazywało nietolerancją. Pewnie tak. Natomiast co do strażnik co do Avengers, czy coś jeszcze być dodał z rzeczy takich niespoilerowych? Kostiumy, jak zawsze, na bardzo, bardzo wysokim poziomie, to, to mi się podobało. Gościnne dia. Właśnie tak, mhm. jeśli, jeśli chodzi o kostiumy, bo. Miałem taką rozmowę właśnie z osobami które, z którymi byłem w kinie. I te osoby ku mojemu zdziwieniu dość zgodnie stwierdziły że kostiumy w filmach DC są lepsze. Co ty na to. Mm. No ja Czekaj w, Wiesz, muszę się zastanowić bo to jest yy, ile DC miało niby tych filmów bo Marvel przez 10 lat <śmiech> trzaskał <śmiech> yy, sporo. Yy, w DC jest znacznie więcej cienia, mhm. więc wiesz to, że Batman nowi widać pół twarzy, to nie, nie wiem, czy to można nazwać kostiumem. Fajny był kostium Batfleka, e, Kostium Supermana też uważam, że jest spoko. E, Aquamana, Aquamana był spoko. Tak, Jak tak, dla mnie dokładnie. Wonder Woman to, to już w ogóle... Wy... Znaczy w Justice League bardzo fajnie były zaprojektowane. To jest cyborg. Nie licząc hmm. Amazonek. To jest bez sensu. Mhm. To znaczy, w Wonder Woman miały normalne, Ja już wypowiadałem się o tym nieraz, tak, że, że, że, normalne że zbroje, a głupie, a w, a w tak, bojowe ich... bikini. No dokładnie. Oh, natomiast e, jeśli chodzi o, o, o to, czy w Marvelu jest ich sporo, wiesz? Bo na przykład e, to, to jest też taka różnica pomiędzy Władcą pierścienia a Hobbitem, którą widać, no bo m, Peter Jackson miał na Hobbita jakiś kolosalnie krótki czas na preprodukcję, nie wiem, rok czy coś takiego. E, więc nie dało się wszystkiego przygotować. Jeśli spojrzysz w, na Asgard i masz te powiedzmy troszkę ważniejsze postacie, to są ubrane w tym samym stylu, ale się różnie ubierają. Nie mają tego samego modelu od tego samego jednego sklepu w Asgardzie i wyglądają jak wszystkie laski ubrane w Zarze. E, tylko no, po prostu jakoś się od siebie różnią. Ci ludzie, którzy tam są, są też, e, no oczywiście, minisi nosili te same stroje, bo są mnichami to jakby e, przechodzi od razu, ale te, te wszystkie dodatkowe oploty na kostiumie doktora Strange'a, e, to jak, jak ewoluował e, kostium kapitana Ameryki, według mnie jest super. To jak się zmienił hełm kapitana Ameryki. Też jest me mega dobra Thor ze swoimi klasycznymi zasilaczami, sześciopakiem, który się świeci. Mhm. O... Czy DC ma lepsze te, te stroje? No nie wiem. Zna znaczy na Naprawdę jako oczywiście DC mam bardzo głęboko w serduszku i komiksy zawsze będę no, faworyzował w, w porównaniu do Marvela. Ale mają za mało tych kostiumów, a nie zdziwiłbym się jakby i tak, nie pamiętam jak się ta firma nazywa, Black Hammer czy, nie, Black Hammer to jest komiks, mm, ale mo, może się tak na, nazywać. Jest jakaś firma w Stanach, która robi połowę tych kostiumów i je projektuje, więc hmm. pewnie i tak wyszły z jednego miejsca. Hmm. A, ale teraz no w sumie trochę mi... Ale czemu uważają twoi znajomi, że, że są te... No, były jakieś argumenty, czy po prostu tak uważają? Znaczy, no w sensie takim, że właśnie na przykład wychodząc z tym Justice League to te, i, i strój Supermana, i strój Batmana, swoją drogą tutaj się z tą nie zgodzę, bo moim zdaniem Batfleck to jest pierwszy Batman, gdzie, w gdzieś, mało w stało, gdzie, gdzie patrząc na twarz nie rozpoznajesz aktora, jeżeli nie wiesz, kto nim jest. Przynajmniej jak dla mnie. Co George'a Kłunia po sutach rozpoznałeś? <grymne> <grymne> chodzi mi o to, że w tych wcześniejszych Batmanach te maski były takie, że po prostu był zarys twarzy i, i, i skrzydełka. Natomiast Batfleck ma po prostu taki kaptur, jeszcze bardziej, bardziej naciągnięty. <grymne> no, no, okej, okay, rozumiem. No tak, ale o co chodzi? nie, no, generalnie chodziło o to, że mówiąc wychodząc z Justice Link, na przykład, wszystkie kostiumy były spoko, tych postaci które się tam pojawiają. Oprócz cyborga. Opró no, akurat o cyborgu nie było nic wspomniane. Natomiast w, w, po, po tym po wojnie bez granic to było tak na przykład że ten spider Spiderman tak trochę że w sumie ten no, kapitan Ameryka tak trochę wyglądał jak taki bezdomny żołnierz w sumie jest bezdomnym żołnierzem w tym filmie ale no wiesz o ta, ta, ta, takie rzeczy. No rozumiem oczywiście, mhm. natomiast tam było bardzo duże to zróżnicowanie. Znaczy, no, może kostium Wandy mi się średnio podoba, bo jest bojowym gorsetem, i też tak. No dobra, w sumie komiksowy kostium nie jest lepszy. No nie, Naw nawet swego czasu Elizabeth Olsen się wypowiadała o, o kostiumie i powiedziała, że no, ona w tym, jakby miała bardziej komiksowy, to by raczej w nim nie chciała wystąpić. No. Trudne, no to te, te, te się, też, trudne też jest trudne dziwić momentami. Przypuszczam, że gdyby Bri Larson na przykład miała mieć taki kostium Miss Marvel bardziej niż Captain Marvel, to też mogłaby mieć z tym pewne Aha, problemy. No. no, ale z drugiej strony kostium na przykład Psylocke, ten filmowy, no jest bardzo podobny do, do komiksowego. A Oczywiście... no, domino też ma po... A, no tak, domino to jest bardzo drażliwa kwestia dla wielu. Nie mogę się tego doczekać. Uh, jeśli już teraz nawiązujemy do jakby zgodności komiksowej i do Scarlet Witch mhm. to, to chciałbym tutaj powiedzieć, że coś czego musiałem się wyzbyć na Avengersach to są oczekiwania, które mam po znajomości jakiejś postaci z komiksów, dlatego, że zaczynamy już spoilery? Okay, może... Dobra, to zaczynamy spoilery. Okay. Jak widząc to, że Scarlet Witch ma Problemy z czymś, trochę mi się nie zgadza, jakby z tą osobą, jaką jest. Nawet w, troszkę w filmie Marvela, przecież w tym w Civil Warze, to, to to było miasto czy państwo całe? Ta coś tam, coś tam, coś tam. Znaczy w Civil Warze? To, co podnieśli do góry, co? A to, to, to, to nie był Civil War, tylko w wieku Trona i to była Sokowia. Prawdopodobnie państwo, ale wydaje mi się, że podnieśli tylko fragment tego państwa. Dobra, no to, to czemu myślałem, że to było. No nieważne. No, w Civil War też jej tam troszeczkę z mocami nie, nie, nie ablało do końca. No, ale tam no, wysadziła prawie e, wszystko. Najważniejszą rzeczą z tego było, był ten taki krótki mem, który się pojawił w internecie, że było. E, What? Captain America Shield is Made Of, było tam Vibranium, What Hawkeye, Shield is Made Of, Quicksilver. O, zaśmiany. Lech lech lech lech lech. Na, natomiast no trochę po raz kolejny power levels are bullshit. To jest coś, czego musiałem się wyzbyć, no bo kojarzę ją jako dość potężną mm -hmm. postać, która by raczej nie miała problemów z jakimiś z tym właśnie z żabą i z chochlikiem, którzy tam ją kikami próbują pobić. I to było coś, co na początku mi tak trochę, o przecież ona jest silniejsza, ale później trzeba się było przestawić na to, że w filmach ona, jak i brata zabili, to była silna, a tak to po prostu była silna, ale też bez przesady. Mhm. Więc to jest, to jest taka pierwsza rzecz, która mi się wtedy rzucała w oczy i czemu Strange, jak chciał tak bardzo wrócić na Ziemi, to sobie portalu nie otworzył. No ja generalnie mam taką teorię co do samego doktora Strange'a, ponieważ ostatnia jego scena w tym filmie, to jest jak dla mnie ostatniego słowa w tym filmie w ogóle, to jest jak dla mnie klucz do rozwiązania w kolejnych Avengersach, ponieważ jak wiemy, bądź też nie wiemy, no film kończy się w momencie, w którym ta Thanos wygrywa i połowa populacji wszechświata zostaje wymazana tak? i w tym między innymi cała masa właśnie Avengersów i Strażników Galaktyki tam no strasznie dużo osób zostało wymazane i ostatnie słowa doktora Stręża w tym filmie to jest tak musiało się stać, przynajmniej tak to zostało przetłumaczone i tak to tak, zapamiętałem tak? nie było innej drogi czy coś? No albo coś w ten deseń. tak no, czy siak, no znaczenie ta, jest tak samo tak czy siak, jak dla mnie znaczenie jest takie, że moment, w którym on oddał ten Czasowy, prawda kamień swój, to był właśnie prowadził do tego, że ta jedna, jedyna szansa na wygraną, o której wcześniej wspominał, jest związana z oddaniem kamienia, więc przypuszczam, że to jest jakiś taki jak najbardziej zaplanowany, zaplanowany szkoda, krok. że to cofną. To była pierwsza myśl po, po wyjściu z kina, mhm. bo naprawdę było fajne zakończenie, można powiedzieć, że z jajami i ale wiesz, że to cofną. Dokładnie tak. Natomiast. Jakby nie rozwalili Black Panthera i Spidermana, to by się zastanawiał, czy tych, to cofną. Znaczy, znaczy doktor Strange też ma zapowiedzianą drugą część i Black Panther ma drugą część, więc. No, no, no, ma, no, no. Natomiast co jeszcze co do um, doktora Strange'a, no to właśnie te, takie pewne małe nieścisłości w tym filmie, nie? Jest scena, w której. Um, Thanos już z tymi prawie wszystkimi kamieniami czy nawet wszystkimi przybywa na ziemię do tej do Wakandy dostaje wklatę toporem po czym cofa czas i, i jest zdrowy. nie? No i jasna cholera czemu doktor stręcznie zrobił dokładnie tego samego w dowolnym momencie tego filmu. Nie byłoby całego filmu wtedy więc nie mógł tego zrobić. Nie? Ale no to jest właśnie taka taka, taka rzecz. Nie? Gdzie, uważam że jak Thanos tł się... Tł tłuczą mm -hmm. się z tym Thanosem i już widać że przegrywają więc no, doktor Strange mógł zrobić Do i cofnijmy się o 15 sekund zróbmy to inaczej albo coś w ten desenie. No... Wydaje mi się że to zamyka e, to właśnie co on mówi że nie było tam innej możliwości. E, natomiast uważam że jak Thanos pojawia się na Ziemi to nie powinien zwłaszcza z pełną rękawicą nie powinien mieć żadnego problemu że w ogóle z kimkolwiek musi się trzaskać tylko by ich wszystkich tak lewo prawo lewo prawo mhm. a I... tymczasem dostajemy scenę w której kapitan Ameryka bez niczego praktycznie łapie, no, bo jest Kozak, nie? łapie jego no. rękę i przez parę sekund nawet nie dostał w ryj bo ćwiczył z no, z pewnością. No, ale to jest taka, taka drobnostka. Właśnie jeżeli y jeżeli mówisz o jakichś minusach tego filmu jako że mam ich dosłownie dwa albo trzy to, to szybko o nich powiem no to y film jest nieprzystępny dla osób które nie widziały absolutnie wszystkich poprze mm -hmm. poprzednich filmów ponieważ właśnie y grupa badawcza w kinie byliśmy w sześć osób ja tam ze swoimi znajomymi i parę z tych dwie albo trzy z tych osób nie widziały Black Pantera w ogóle. A jeszcze jedna osoba dodatkowo nie widziała doktora Stręża, Więc po wyjściu z kina było, było troszeczkę tłumaczenia. Co to jest ta Wakanda, skąd się wzięli w ogóle, o co kaman, kim są te postacie. Bo na przykład wiesz, jest parę takich scen w tym filmie, w których pojawiają się postacie, które mogą osobom nie widzących Black Panthera czy doktora Strange'a no, nie mówić nic. No i trzeba tam wiesz, troszeczkę wytłumaczyć, chociażby ten moment właśnie walki w Wakandzie, gdy pojawia się Shuri, gdy pojawia się ten z tego plemienia gór i jego żołnierze. Jabari? Chyba, chyba? Tak, chyba tak, no właśnie to jest dla mnie problem, nazwy postaci, Znaczy, nazwy, imiona. Po, imiona postaci z Black Pantera to jest dla mnie kosmos i ja tutaj będę mówił ten taki albo ta taka, bo ich nie pamiętam. No i pojawia się właśnie ten przywódca tego klanu gór I, i, i dobrze że jesteś bracie o fajnie jasne że nie ma problemu No i okej okay, dobra ale kto to w zasadzie jest. Czy on był w poprzednim filmie czy miał tam jakąś większą rolę albo coś takiego. Nie? Ale wydaje mi znaczy rozumiem oczywiście twoje stanowisko natomiast przy filmie który jest częścią uniwersum jakby nie traktowałbym tego jako zarzut. Znaczy to jest tak że ja to traktuję jako pewien mały minus że wychodząc z filmu musiałem tłumaczyć innym, innym osobom jakieś rzeczy, takie, bo to nie jest tak, że tego filmu się nie da zrozumieć bez poprzednich filmów, tylko są takie momenty, w których nie do końca w zasadzie wiesz co się dzieje mhm. albo o co w zasadzie chodzi w danej scenie, jeżeli nie widziałeś Tora 3, jeżeli nie widziałeś Strażników Galaktyki 2, Doktora Strange'a, Black Pantera, no bo właśnie było też dla mnie takie, do mnie takie pytanie, że w zasadzie dlaczego ten Asgard zniknął? bo w sumie no, ta, nie, nie widziałem Ragnarok i tego typu rzeczy, no właśnie, wiesz, te, tego, tego typu... Tak, bo, no, ale... Jest to oczywiście naturalna mm -hmm. kontynuacja wszystkich tych filmów, jest to całkowicie logiczne, że skoro Asgard wyleciał w powietrze w Ragnarok, to w Infinity Wargo nie, nie ma prawa go być. No ja tylko mówię, że mogło być tam nie dawno, dawno temu, na początku filmu, dawno, dawno temu w odległej galaktyce i 30 sekundowy recap tego co było. Ale zobacz, na przykład też w ogóle nie było wytłumaczenia, jak zabrał e, kamyk od nowy, no, nowych, nie wiem jak to odmienić, bo strażnicy po pierwszym filmie jak zabrali Ronanowi kamień to zostawili go tam, żeby strzegli go sobie ci. Nowa. Mhm. No i film zaczyna się tym, że Tano z Goma i później jest wspomniane, że poszedł i zabrał. I tego wziął. Mhm. I to nigdzie nie było jakoś roztrząsane. No nie. No, no tylko już miał jeden kamyk i no, elo, mhm. dobra. By, być może to w jakimś filmie było. Albo i nie. No nie, nie, nie wiem. To, natomiast z takich minusów, które nie wiem, może troszeczkę bardziej mi się rzuciły w oczy to jest to, że no, już Ci to wspominałem, teraz to wspomnę jeszcze raz o ile czas antenowy dla poszczególnych postaci naprawdę mi się podoba to, że każda postać ma swoje 5 minut tak nie do końca mi się podoba to jak co niektórzy zostali prze przedstawieni i dosłownie mhm. miałem drgawki na każdą scenę gdy pojawiał się Starlord ponieważ była to jedyna postać w filmie która mnie swoją obecnością wkurzała od początku do swojego wyparowania Zwłaszcza y, jego egoistyczne podejście do pewnych spraw, w obliczu tego, że prawdopodobnie zaraz cały wszechświat wyleci w powietrze, a w zasadzie zostanie wyparowany w jednej drugiej. Chodzi ci o to, jak ale przez dla niego się niego... nie udało rękawiczki zdjąć? To też, ale na przykład jego, jego no właśnie, mówię, że zaraz będziemy się tu z tanosem i w ogóle jest kiepska sytuacja i w sumie jest bardzo kiepska sytuacja a on roztrząsa to, że, jest, że tor jest od niego przystojniejszy. I w sumie się wkurzało to przez cały film. I To jest takie nie. Ja rozumiem warstwa humorystyczna tego filmu. No, typowy Marvel powinna być dość, dość często i gęsto zaznaczana ale dużo bardziej wolałem dowcipy typu o tych lodach na początku kulka hulka no, to, to było spoko niż, niż Star Lord nie mogący zdzierżyć tego że jest nie wiem, mniej przystojny od Tora. No Rozumiem czy mnie to akurat nawet bawiło, nie ukrywam. Znaczy najbardziej mnie bawił Drax, bo uwielbiałem tak, kreację Dave'a tak, Bautista jako Draxa. Tak, niewidzialny Drax to jest zdecydowanie jedna z moich ulubionych scen tego filmu. Ale jeśli chodzi o, o przedstawienie postaci, ja miałem trochę problem z Gamorą. Znaczy miałem problem z tym, że wyznaje swojej miłości, żeby ją zabił jeśli tylko Thanos ją dostanie i tak dalej i tak dalej. Mhm. Po czym Thanos kopie jej siostrę prądem i ona pęka i dobra masz. I było tak mm. to czemu się sama nie zabiłaś jak miałaś okazję jak tam sobie siedziałaś w tym, tak. przy tym kamiennym tronie. No się Tak na dobrą sprawę tutaj się zastanawiam czy Gamora nie będzie jedną z tych prawdziwych ofiar tego filmu ponieważ przypuszczam że osoby które nie zostały wyparowane zostały zabite na śmierć, chociaż z drugiej strony mamy chociaż z drugiej strony mamy filmy komiksowe, więc pewne komiksowe prawidła mogą tutaj zadziałać jak najbardziej. Ale właśnie tak myślę, że Gamora, że Loki, że Heimdall e, zwany też czar Czarnym Wiedźminem z, z Asgardu no, tak tutaj już raczej przekręcili się na dobre. E, troszkę a propos sceny na początku filmu z, na tym statku asgardzkim trochę mi brakowało Wspomnienia chociażby o Walkiri, o Korgu, o Miku, bo ich nie było. Nie było. Nie było. Trzeba Mo może... by im zapłacić. Tak, może gdzieś tam po prostu nie, nakręcą Tora 4 i się dowiemy, że po prostu w momencie ataku Thanosa oni wszyscy gdzieś tam uciekli jakimiś tam, nie wiem, ko kosmicznymi, prawda, kapsułami, czy coś w ten deseń. Może. A może nie. A może nie. Może ich w przyszłych Avengersach gdzieś tam znajdą. Na jakiejś dziwnej planecie, czy coś i w sumie, chodźcie do nas dołączyć, zróbmy wielkie Avengers Assemble. Bo jak najbardziej właśnie Walkiria mi pasuje do kolejnych Avengersów. Ale to czy w sumie jest jedynym Asgardczykiem, który przeżył, jest Thor? Znaczy, no wydaje. On, on tam wspomina, że połowa jego statku została zabita, prawda? Więc no, tak przypuszczam, że po, druga połowa gdzieś tam jest, więc jest szansa na tą Walkirię. Mm. Natomiast no, takie troszkę mi tam brakło właśnie tego, że e, o o, o tych postaciach w ogóle nic nie wspomniano, że, że ten jak gdzieś tam tylko został wspomniany, że bo on chyba w, sumie ma być w, w sumie siedzi w areszcie domowym, Ej, ale nam tu się świat wali. W ogóle. Nie, areszt domowy, nie do, wolno. Dokładnie tak. On chyba ma być tym, Roninem czy kimś tam? Takie są pogłoski. No bo on miał tam takie włosy trochę do tyłu dłuższe. Takie są pogłoski. No Antman też to samo, że w sumie poszedł na areszt domowy i pomimo tego, że świat płonie i połowa świata może zginąć, to... Aresz domowy, a poza tym mam film za pół roku, więc nie mogę się wychylać. No to... Ant-Man i Osa. <głos> Dokładnie tak. Chyba z innych postaci no to te... nie ma takiego jakiegoś przykładu, które mógłbym wskazać in minus. W sumie no, chyba tyle, jeśli chodzi o takie moje wady tego, tego, tego filmu. Nie było doktora Duma o to jest, to, jest ciekawe, ale to, to jest ciekawy wątek bo y, ktoś widziałem na Facebooku nie wiem, czy to nie był Przemek Pawełek wspomniał że gdyby Marvel miał prawa do Foxa do, do postaci z Foxa czyli wcześniej do, do fantastycznej czwórki mm -hmm. to tej Wakandy mogłoby w ogóle w filmie nie być tak na dobrą sprawę bo jak jak tak spojrzysz na kinowe uniwersum Marvela no to możesz pomyśleć że Black Panther i, tro, tro, i Shuri trochę takiego Rida Richarda robią w tym uniwersum, nie? No trochę, trochę tak, rzeczywiście. Też jakby mieli Rida Richarda, to był łatwiej było się Halka pozbyć komiksowo, nie? Mm -hmm. O właśnie. to co A, tak. Te, teraz, teraz, teraz, <głos> żeś, teraz <głos> żeś mi przypomniał, jeśli chodzi o Halka. Znaczy, to jak został zaprezentowany w filmie spoko? Przez te trzy sekundy, kiedy faktycznie był Hulkiem, później był już cały czas z Brusem Bannerem, ale strasznie mnie denerwuje ten, to, co ostatnio się bardzo często dzieje w Zwiastunach kinowych produkcji. Mianowicie sceny, które są w Zwiastunach i nie, nie ma ich w filmie. Nie wiem, czy zauważyłeś oglądając Zwiastuny do Avengersów? Chyba te cofki nie były. No to ta scena była, bo była właśnie taka scena w Zwiastunie którymś że podczas walki w Wakandzie mamy ekipę biegnącą przez las. Jest tam Kapitan Ameryka na pewno. Jest tam War Machine chyba generalnie ta, ta ekipa która nie wyparowała. i Jest tam Hulk Hulk Hulk a nie Bruce Banner w zbroi. Mhm. I tego w filmie nie ma. Hm. Więc nie wiem czy nie nie nie, nie wiem czy uwagi. nie przyspoilerowali przypadkiem jakiegoś początku kolejnej części. Generalnie Ale, fakt faktem. Y Ci Avengersi i następni Avengersi byli kręceni równocześnie. Mhm, tak, tak więc, więc właśnie się tak zastanawiam, czy to nie jest jakaś scena, która przez przypadek nie będzie w kolejnym filmie. Natomiast sam, sam wątek tego, że Hulk zebrał w wpierdziel od Thanosa i później najprawdopodobniej bał się ujawnić, jest dla mnie bardzo spokojnym wyjściem. Może też przy okazji decyzja została podyktowana tym, żeby troszeczkę ograniczyć efekty specjalne z 99% filmu do 97%? Może. Ale fajne rozwiązanie jak dla mnie. Bardzo, bardzo mi się to podobało. No z i... jednej strony tak, z drugiej strony ja i tak jestem jedną z tych osób, które będą wolały Edwarda Nortona jako Brusa Banera. To jesteś chyba w mniejszości. Tak, chyba tak, ale lubiłem Edwarda Nortona jako Bruce'a Banal. No Uważam, ja nawet, że był spokojny. Ja nawet powiem więcej, mi się ten film podobał. Nie był taki zły, prawda? No, ale z drugiej strony... Ja też zieloną latarnię nawet. Hulk tak. z Erikiem Baną też mi się podobał, a jest powszechnie nielubiany, więc... Mm. Więc ja tam... Na ziel Zielona latarnia ci się podobała, film? Częściowo. No... Częściowo, ponieważ bardzo mi się nie podobał finał tego filmu. Właśnie cała jego druga no połowa... Trwa... No bo trzecia trwała 8 minut. To, to cała, jest... cała druga połowa tego filmu mi się nie podobała, ale generalnie Ryan Reynolds jest... fajnie przedstawił postać i... i w sumie ten całkowicie komputerowo nałożony kostium mi się podobał i wygląd OA też mi się podobał. Tylko no, na końcu mamy w... wielkiego złego, który jest chmurą i znowu mi się skojarzyła fantastyczna czwórka, coś tam, coś tam, Silver Surfer. Narodziny srebrnego surfera. Gdzie nie Galact rekwiem, więc mnie nie interesuje. No, gdzie bo... Galactus też był chmurą? Galaretus. <grym> tak, <grym> i więc no, te, no ale te, tak, więc chyba nam się podobają te nielubione filmy. Później ale jeszcze... Johna Hex jest beznadziejny. Tak, zawsze będzie beznadziejny. <grym> Tego się trzymajmy. Mm. Natomiast no ogólnie mi się Infinity War podobał. Jest jednym z tych kilku filmów Marvela obecnie, gdzie z ręką na sercu mogę powiedzieć, że chętnie bym jeszcze raz obejrzał. Hmm. A uważasz, że jest to najlepszy film z uniwersum Marvela? E, najlepszym filmem dla mnie chyba, nie, nie wiem dlaczego nawet, jest Zimowy Żołnierz. Mam jakiś gigantyczny sentyment do Zimowego Żołnierza i do tego, jak dobrze się bawiłem na Thor Ragnarok i zapowie w świeżości bardzo doceniam Antmena, bo był filmem o napadzie, gdzie akurat gość miał się zmniejszać. Hmm. Okej, okay. czyli, czyli nie jesteś z, z tego grona, którzy twierdzą, że to jest najlepszy, najlepszy film ever. ja, ja. To znaczy w ogóle najlepszy film znaczy ever to, to z, jest... E, z uniwersum, tak, że dziesięcioletnia historia kinowego uniwersum Marvela została spięta najlepszym filmem znaczy, ever. została godnie, tak, została spięta, godnie jak spięta, jak najbardziej. Ja, ja również też nie uważam, żeby to był najlepszy film z kinowego uniwersum Marvela. Bardzo mi się podobał, to jest fakt. Wiesz, zaczynam chyba podchodzić do tego trochę jak do serii komiksowych, że ciężko jest ocenić jeden tom, jeśli mówimy o całej historii, mhm. że powiedzmy masz na przykładzie chociażby wiecznie nieodżałowanego w, w serduszku Anon Soldier'a, y nie wiem czy któryś z czterech tomów jest o tak, on jest najlepszy, wszystkie przedstawiają jedną historię, więc jeśli mówimy o uniwersum Marvela, gdzie Infinity War jakby scala prawie, że wszystkie filmy, które, które się pojawiły, bo ant tutaj nie będziemy liczyć, to, to to dobrze robi, ale jest jednak częścią całej historii. Więc ciężko mi powiedzieć, żeby to był najlepszy film z Torem, bo nie ma tam tylko Tora i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Uważam to za bardzo, bardzo fajny film. Tym razem wysiedziałem do sceny po napisach, nie tak jak, nie tak jak było na Black Pantherze, gdzie mhm. jedną przegapiłem. I co powiesz o tej scenie po napisach? Ja nie czułem, że będzie oh. Doktor Duma, ale to są <grym> takie... E... Mogła być krótsza trochę, bo no ile można Nika jego oglądać? E... Ale no, no ciekawe, bo to jest zapowiedź Kapitan Marvel, prawda? Mhm. Dokładnie tak. No jak dla mnie scena taka, taka spoko bo ja się cieszę że była tylko jedna scena to o to jest, to jest pierwsza rzecz o której chciałem powiedzieć że jest tylko jedna scena i bardzo się cieszę że nie, nie musisz siedzieć na napisach i nie oglądać jak siedzą i żrą kebaby y, grosy czy nie wiem, szarme szarme o jeszcze jeszcze co innego czy jakaś inna scena gdzie wiesz po prostu tak o, na, nakręconą tak dla jaj totalnie tylko Strażnicy Galaktyki mieli trzy sceny po napisach dobrze pamiętam du dru no, druga część. Tak to nawet nie wiem wiesz jedna była z Sylwestrem Stalonem i ekipą. Jedna była z grotem i chyba była jeszcze jedna. Ale tutaj może już możemy już pamięć płata figle. Bo no, właśnie mówię, bardzo cieszy mnie to że była jedna że była dość istotna że była to to mi się zawsze podoba w scenach po napisach że w Marvelu że ją że to jest taki ukłon puszczenie oka dla tych nielicznych komiksowych jak narków. Omega w DC jak się pojawiła. Mhm. Dlatego bardzo mi się podoba to że to jest właśnie o e, zresztą no, na przykład z, mo z mojej wizyty w kinie scena po napisach jest sześć osób ja, ja i ta moja ekipa No i kto skumał jako jedyny scenę no ja no oczywiście. No. Bo, bo... No to tak samo było ze mną jak poszliśmy skończyła się scena po napisach wow. o było... no to o co chodziło no właśnie o co chodziło no i, no i to, to mi się zawsze podoba że je, jest jednak to takie puszczenie oka dla tych totalnych komiksowych nerdów i w ogóle więc ten no i, no i ja cały czas powtarzam że im mniej scen po napisach a lepszej jakości tym lepiej więc a W ogóle jakby nie było już żadnych to, to, bym się, to bym się ucieszył bo na początku te 10 lat temu to było takie nowum, fajne ta, ta scena po napisach a teraz to często ma się wrażenie że oni tam coś kręcą tylko po to żeby coś było faktycznie. A myślę że zależy wiesz, czasem. Myślę że gdyby ta scena która była po napisach byłaby przed napisami nie byłoby żadnej różnicy absolutnie o, oszczędziłoby mi to 10 minut czekania na tą scenę. Jeśli chodzi o ładunek wrażenia. Oczywiście to, to rozumiem, natomiast to też jest rodzaj takiego takiej nagrody, że musisz posiedzieć, bo jak idziesz na film, nie myślisz o tym, że musisz posiedzieć na filmie, żeby zobaczyć jego zakończenie, tylko oglądasz film, a tu jednak jest taki dodatkowy wysiłek, żeby zostać. I to chyba się trochę bardziej przywiązuje do marki, tak psychologiczna zagrywka marketingowa. Tak, tak no to, jak wiesz, na to, to, końcu napisów z Jamesa Bonda miałeś, James Bond powróci. To w, mo w moim przypadku ta psychologiczna zagrywka no, działa. Nie, nie tak, mówię, że, mam, że to wiesz, już ale... serdecznie dość czekania na te, na, na te sceny po napisach. Zwłaszcza, że napisy są coraz dłuższe, mam wrażenie. No bo coraz więcej jest VFX artists. Co oczywiście nie uważam za nic złego, bo ktoś ma talent, ktoś ma pracę, ktoś zarabia na tym pieniądze, więc spoko No i przede wszystkim wyglądało to dobrze, a nie świętochłowice prawda tak Z tak, tak dobrze więc może już podsumujmy temat yy, filmu Avengers? warto iść do kina warto obejrzeć Dokładnie. nie było doktora duma trochę szkoda było fajnie było fajnie jest jest potencjał na kolej, na kolejną część zaskakujące zakończenie dużo szkoda, że cofną. dużo plusów mało minusów w sumie, w sumie jak najbardziej polecam Krzysiek się nie zawiódł. nie zawiodłem się jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym filmem. A skoro już jesteśmy przy Mordobiciu, prawda? Między superbohaterami, to 60 odcinków podcastu minęło. Czas wspomnieć o pierwszej książce, która, która nadaje się do wspomnienia w naszym podcaście. Bo tu... nie wspomnieliśmy o tej historii Marvela chyba nigdy. Nie, znaczy nie ona nie była jakoś omawiana konkretniej, ale była wspomniana na zasadzie, że była. I chodzi mi o książkę, która ukazała się dzięki wydawnictwu Agora, czyli autorstwa Rida Takera mianowicie mordobicie mianowicie mordobicie mianowicie, mordobicie mordobicie Krzysiek dokładnie i tutaj mamy książkę która opowiada o konflikcie powiedzmy pomiędzy Marvelem i DC ale nie na, na stronach komiksów tylko w biurowcach obu wydawnictw które która rozgorzała w latach 60. trwa do dzisiaj i generalnie powiem tak że przeczytałem tą książkę z dużym zainteresowaniem minęło mi przy niej dosłownie parę godzin, nie wiem, 5-6, jakoś tak i została przeczytana cała, co oznacza, że jeżeli przeczytałem ją całą w ciągu jednego dnia, to jest naprawdę ok, przynajmniej jak dla mnie fajnie się ją czyta. Czy ogólnie jest takim dobrym czytadłem można znaczy, powiedzieć. Tak, jest jak najbardziej dobrym czytadłem. Natomiast jest w tej książce coś, co ja zauważyłem, a patrząc po opiniach w internecie, to chyba niestety tylko ja to zauważyłem, więc nie wiem, czy teraz nie będzie tutaj po prostu jakieś Kontrowersyjna opinia. Tak, jakaś kontrowersyjna opinia, bo generalnie książka jest napisana takim fajnym, przystępnym językiem. Nie ma tutaj jakichś momentów, w których potrzebny jest przypis na pół strony, żeby wyjaśnić co autor mógł mieć na myśli. Przypisy oczywiście są, ale są krótkie, są zwięzłe, są na, na końcu książki, a nie na, tam na dole każdej strony. Więc e, dla mnie to jest akurat taki delikatny minus, bo trzeba wiesz, sobie przewracać tam przód, tył, przód, tył, ale, ale generalnie... Tylko że się wtrącę. Czytałeś mhm. kiedyś Jonathana Strange'a i pana Norela? Nie. Tam są bardzo dziwne przypisy, dlatego że najdłuższy przypis ma 5 stron i później musisz wracać 5 stron do tekstu, który, który czytałeś. Okay. Jak znajdę to ci pokażę. Mam nawet taki, gdzie przypis jest na pół strony. A tak, przypisy na pół strony to akurat mi się już zdarzały w, w różnych książkach. Natomiast e, generalnie Mordobicie, czyli Wojna DC i Marvela. jest tytuł książki. Nie, nie, oczywiście tytuł jakoś tro teraz przerabiam na swoją modułę, bo nie wziąłem za sobą tej książki tutaj, więc dlaczego miałbym pamiętać, jak się ona tak na dobrą sprawę nazywa. Generalnie we wstępie do tej książki e autor zapewnia, że chce opisać konflikt pomiędzy pracownikami Marvela i DC, w wielkim cudzysłowie oczywiście konflikt, tam nie było ustawek pod biurowcami czy coś w ten deseń. A jak byłoby to? O wiele bardziej ciekawe. To musiałoby być w Polsce wtedy. Który tam był taki gigantyczny? Van Skiver chyba? O, to, jest to, jest kawał, to jest kawał chłopa. No, no dokładnie. To mm. byłoby ciekawe. Generalnie już we wstępie zostaje zaznaczone że autor nie ma zamiaru gloryfikować które, które się mordobicie wojna superbohaterów Marvel mm. kontradycji tak się nazywa ten, tak się nazywa ten tytuł dziękuję że generalnie autor nie ma zamiaru gloryfikować którąkolwiek ze stron chce napisać o, o tym konflikcie pomiędzy oboma wydawnictwami z takiego neutralnego punktu widzenia ja w to wierzę w tym momencie po czym czytam czytam i czytam i mam nieodparte wrażenie że to jest jedno wielkie kłamstwo Natomiast, znaczy ta opinia, że nie będzie stronnicza. Tak, bo, bo książka dla mnie od początku do końca, przy czym do pewnego momentu jest to jak najbardziej uzasadnione, ta książka gloryfikuje Marvela, przynajmniej w, mo w, moim, w mojej ocenie, ponieważ jest tutaj strasznie dużo rzeczy, które dla takiego, nazwijmy to umownie zielonego czytelnika, który po prostu zobaczył książkę i chciał się czegoś dowiedzieć na temat Marvela i DC, a nie siedzi mocno w temacie, jest dużo rzeczy, które dla takiego czytelnika umykają, a dla osoby, która siedzi w temacie, jak ty, ja, no, no podejrzewam, że jakbyś przeczytał tę książkę, też byś łapał te momenty, w których e, autor ewidentnie e, tuszuje pewne rzeczy dotyczące Marvela, a stara się jak najmocniej dopierniczyć DC. I tak jak mówię, do pewnego momentu jest to jak najbardziej zrozumiałe, ponieważ... E, Faktycznie jest tak, że w latach 60. -tych, 70., -tych, gdy ten Marvel się rozwijał, to to był taki przebój na rynku i oni byli, nawet jest takie pojęcie w książce pada, wieczni hipsterzy I, i faktycznie to do nich pasowało, ponieważ oni wnieśli nową jakość w komiksie yy, i przedstawili, przedstawili to całkiem fajnie, udało im się odnieśli, ogromny sukces, a w tym momencie DC przez długi czas to byli tacy panowie w garniturach, takie, takie wiesz, takie Tacy wujkowie, którzy po prostu siedzą i, ach, pamiętacie, 20 lat temu jak to było? Nie? I, i, ty, I oni żyli w wiecznym przeświadczeniu, że to co robią jest ok i nie trzeba iść jakoś do przodu. I tak jak mówię, no to, to jest fakt. Natomiast przeciąganie tego na lata 80., 90., 2000 i, i, i czasy aktualne jest już jak dla mnie troszeczkę bezsensowne i tutaj sobie nawet wypisałem kilka takich elementów, których zauważyłem, że... DC jest w tej książce dość mocno poniżane poni nie, nie powiem poniżane ale y, może umniejszane umniejszane o jak mm -hmm. najbardziej to jest bardzo fajne e, ponieważ skoro już zostało wspomniane o książce niezwykła historia Marvel Comics tam jest bardzo dużo momentów w których autor gdy ma dopieprzyć Marvelowi za, za dziwne praktyki które robili to to robi po prostu natomiast w tej książce mm, no to znika. Tego, tego po prostu nie ma jest taki moment gdy jest mm, wspomniane o odejściu Jacka Kirby'ego z, z Marvela do DC powód przejścia który zostaje podany w tej, w tej książce jest dla mnie mega lakoniczny ponieważ jest, zostaje, na, zostało napisane że Jack Kirby cytuję nie był zadowolony ze współpracy ze Stanem Lee i to jest wszystko co jest na ten temat zostało napisane nie ma... no to, to, to bardzo delikatnie. Myślę, że większość wojen mógłbyś opisać w ten sposób, Dok dokładnie. że Trzecia Rzesza nie była zadowolona z sąsiedztwem z Rzeczpospolitą. Dokładnie. Na przykład. I, I takich momentów w tej książce y, wynalazłem kilka. Na przykład oczywiście muszę wspomnieć o Imidzu, no bo jak, jak żeby o tym no, nie wspomnieć. Nie dałoby się inaczej, więc spokojnie. E Moment odejścia twórców Marvela do, i założenia y, wydawnictwa Image jest opisany na czterech linijkach tej książki. Jest opisany dosłownie tak, że no, Todd McFarlane, Rob Liefeld odeszli i założyli wydawnictwo Image Comics. Koniec. Nie ma ani słowa o tym, dlaczego odeszli. I jak, du dużo, jak dużo Marvel wtedy stracił. Nie ma w ogóle żadnego słowa o tym, że oni się domagali tych praw autorskich zwiększonych. O tym nie ma nic. Zamyka się cały temat na, na czterech linijkach. Natomiast chwilę wcześniej jest półtorej strony o tym, jak powstał crossover Panishera Sarchi. Bo to jest ważniejszy temat. I, bar i wa bardziej. Już na ba pewno bardziej sprzedażowy, niestety. Ta, ta, ale... ba ba warto, o nim warto o nim wspomnieć. <ścoughs> y jest wiele momentów, w którym. właśnie. Mm, o tutaj, na przykład, bankructwo Marvela w latach 90. Nawet ten moment, w którym Marvel doprowadził sam siebie do upadku, jest troszeczkę zganiany wina na DC. Ponieważ e, jednym z powodów bankructwa Marvela wymienianych w tej książce jest, e, są warianty okładkowe, z którymi oni wtedy grubo prze, przesadzali, bo nie wiem czy kojarzysz e, pierwszy numer Spidermana, to da McFarlane'a miał chyba 13 wariantów okładkowych, które różniły się kolorem pajęczynki i niczym więcej. I, i wiesz, i takich momentów... Ale to jako warianty, nie jako, tak, tak. że na przykład reprint ma inny kolor. Nie nie, nie, nie, nie, że wypuścili 13 wariantów i każdy miał inny kolorek, pajęczynki, czy coś w ten deseń i, i e, to jest podane jako jeden z, jedna z przyczyn, nie jedyna, ale jedna z przyczyn upadku e, bankructwa Marvela, ale oczywiście musi się pojawić tam moment, że po pierwsze to DC wymyśliło warianty okładkowe. Więc, więc no jako tako można to zinterpretować jako gdyby DC nie wymyśliło wariantów okładkowych, to Marvel by nie miał problemów. nie? Jest wspomniane już w kwestiach ter bardziej teraźniejszych, 52 warianty do pierwszego numeru Justice League of America z New 52. Nie wiem czy kojarzysz, był ten moment. Każdy miał flagę, ta, każdy miał flagę stanu. innego stanu i mhm. o tym jest wspomniane, jest to skrytykowane oczywiście, ale o tym, że pierwszy numer Star Wars od Marvela Miał ponad 100 wariantów okładkowych. Nie ma ani słowa. Jest wspomniane, że ten Star Wars tam sobie był. Ale już, że wypuścili 100 wariantów okładkowych. Ponad. Nie ma ani słowa. Jest zrównanie ze sobą restartów i eventów. Gdzie, gdy no pada, pada takie hasło, że w obecnych czasach i Marvel i DC robią restarty na okrągło. Że to psuje rynek że robią non stop eventy i crossovery i nawet robią je o tym samym. I tutaj przydałoby się rozwinąć ten wątek, ponieważ przez ostatnie, jak dobrze liczę, 10 lat DC zrobiło tak na dobrą sprawę dwa restarty, ale takie grubsze faktycznie. Marvel tych restartów zrobił cztery i szykuje się do piątego w tym roku. No ale oczywiście o tym już nie jest wspomniane, że Marvel to, to robi dwa razy częściej po prostu jest to jednakowo jednakowo naznaczone zrównanie ze sobą eventów z kolei tutaj muszę się zgodzić z tym bo na przykład jest podany przykład Convergence oraz Secret Wars które z grubsza są o tym samym mm -hmm. i z grubsza ukazywały się w tym samym momencie no no no, no. ale już nie jest wspomniane że, wspomniane że Convergence zamyka się w 88 komiksach a Secret Wars w 212. A... Naprawdę Bartł? Tak. Tak licząc wszystkie tie -iny, Secret Wars zamyka się w 212 zeszytach a nie policzyłem bo sobie research robiłem nie policzyłem tego przedłużonego wstępu pod tytułem Times Run Out czyli te Avengers które teraz się ukazują w Polsce i nie wspomniałem o Last Days które też się tam prze, prze, przewinęło przez kilka serii i było też Wstępem do Secret Wars, więc tego nawet nie liczyłem, gdybym to policzył to już by było z 260 zeszytów, więc no dużo. Albo inny, inne eventy, które zostały nazwane jako identyczne i o tym samym, czyli Noc Ludzi Potworów i Monsters Unleashed. Też tutaj zgoda pełna, bo to jest praktycznie jedna, jedna historia, tylko w dwóch różnych wydawnictwach. Tylko tyle, że Noc Ludzi Potworów, 6 zeszytów, Monsters Unleashed, 16. Hmm. I nie ma o tym wspomniane, że faktycznie Marvel te eventy rozdmuchuje trzy razy mocniej. Tak no, na, no, no. na dobrą sprawę. Mm. O filmach e, gdy Jak <coughs> nie ma filmów to co to za argumenty. Ale w gdy, gdy pojawiają się e, słowa o filmach to ja się w pełni zgadzam z tym że kinowe uniwersum Marvela jest jak najbardziej sukcesem i to jest w tej książce opisane, ale yy, i rzeki nowe uniwersum DC to jak na razie w dużej mierze porażka i z tym też pełna zgoda. Natomiast yy, gdy pojawiają się momenty o filmach wcześniejszych powiedzmy z lat 2000-2010 to znowu mamy tutaj takie przeświadczenie o tym, przynajmniej autor stara się tak zasugerować, że yy, co nie zrobiło Marvel to było super, a co nie zrobiło DC to była tragedia. Oprócz Batmana, Christophera Nolana. Bo na przykład, gdy wspominamy o filmach DC, to pojawia się przykład Catwoman, no, padaczka wiadomo. Ojej, no, który to był rok przecież? Catwoman to jest chyba. No 2000 któryś. Okej. Okay. Natomiast y, pojawia się przykład Konstantynowski i który też nie jest jakąś szczególnie dobrą ekranizacją. A dla mnie był OK. Ale był OK. Po prostu był OK. Bo w sumie. Nie był jakiś rewelacyjny ten film. No nieważne, subiektywne uczucia. No i właśnie w, jeszcze jest wspomniany przykład filmu V. Jak. Vendetta. V. Jak. Vendetta, który zostaje przez autora książki zakwalifikowany jako zła ekranizacja, nie ze względu na to, że nie zarobił, bo zarobił, że był źle zagrany, bo nie był, tylko ze względu na to, że cytuję, nie oddał w pełni potencjału komiksu. I to jest dla autora książki Powód do tego, żeby wrzucić ten film do nieudanych ekranizacji. Natomiast jeśli chodzi o Marvela, to o takich arcydziełach kinematografii jak Elektra, jak Ghost Rider, jak Punisher z Thomasem Jane, jak Blade 3, jak Spider-Man 3, jak Wolverine Geneza, jak Fantastyczna Czwórka nie ma ani słowa. Mhm. Tych filmów nie ma. A w ogóle nie są wspomniane w Nie, w ogóle w tych filmów nie ma. Jest wspomniane, napomknięte w zasadzie o Daredevilu, że film był kręcony. Jest napomknięte że X-Men 3 czyli o, Ostatni Bastion, Ostatni bastion też film który, który mógłby, mógłby nie istnieć. O nim jest tylko wspomniane z kolei że w box office wygrał Superman Powrót który był mniej więcej w tym samym czasie emitowany w kinach i to jest tyle co o tych filmach jest wspomniane więc też mi się właśnie nie podoba trochę, trochę w tej książce to że no, bardzo często czuć że autor jak najbardziej stara się aby nie skrzywdzić Marvela. Natomiast zdarzają się też już po prostu takie wpadki na poziomie tłumaczeniowym albo i na poziomie researchowym bym powiedział, ponieważ to, co, to, co mi się rzuciło w oczy, Dolf Lundgren, który zagrał w, w pani szerze z lat 80., w tym pierwszym kinowym chyba nawet nieki nowym, nie wiem czy ten film w ogóle trafił to do chyba kin. To było straight to home video. W więc... każdym razie zagrał w tym szerze Zostaje nazwany przez autora książki hollywoodzkim tempakiem, gdzie historię o tym, że Dolph Lundgren ma dwa doktoraty, mógł pracować na MIT i w ogóle jest jednym z mega inteligentnych ludzi. No, Dolph jest trochę takim nad człowiekiem. Dokładnie. No i jest też pewną pewnego rodzaju ikoną, pomijając oczywiście rokiego i tak dalej, ale nawet jak weszło na Netflixa, więc sobie odświeżam wspaniały serial animowany, jakim są wodogrzmoty małe. Mhm. Nawet tam, jak się pojawia dwóch futurystycznych fryzurantów, którzy są tam strażnikami czasu, to jeden się nazywa Lolf, a drugi się nazywa Dundgren i obaj wyglądają jak Dolf, Lundgren, tylko jeden jest czarny. No. Więc historię o... Lege... Nie wolno obrażać. Tak, do no, no dosłownie to, że facet jest mega inteligentny, to już jest po prostu popkulturowy fakt. Natomiast nie, nie zmienia to faktu, że dla autora książki jest hollywoodzkim tempakiem. I to jest słabe. Troszkę mi się nie podoba to, że zarówno autor książki, przynajmniej mam takie wrażenie, jak i, i tłumacz tej książki, nie znają się na matematyce najlepiej. I tutaj polecę z dosłownym cytatem. W 1952 roku do kiosków w Stanach Zjednoczonych trafiło około 630 tytułów. Cztery lata później liczba ta spadła zaledwie do 250. Innymi słowy nastąpił na rynku spadek rzędu, trzymaj się, 252%. I to jest matematyka w wersji amerykańskiej po mojemu, bo po prostu spadłem z krzesła, gdy, gdy doszedłem do tego momentu. Jest parę takich przekładów, które się nie do końca udały, na przykład Anno Senti scenarzystka, która pracowała i w Marvelu i w DC, w, Mar w Marvelu głównie przy Daredevilu, w DC e, troszeczkę przy New tu działała. E, Anna Senti pojawia się, w, zostaje wspomniana w tej książce trzy razy i za każdym razem zmienia płeć. Najpierw jest kobietą, później staje się mężczyzną i na końcu znowu jest kobietą. Więc takich wpadek tutaj. Yy... No tylko też na ile jest to wpadka tłumacza. Tak, to jest prawdopodobnie przy, przy tłumaczeniu jak, jakiś, jakiś błąd i przy korekcie, która nie wyłapała, że jedna postać zmienia płeć w książce dwa razy. Więc no to, to jest już parę takich technikaliów, które po prostu prawdopodobnie w procesie tłumaczenia przykładu umknęły. Yy, no ale to tam. Wydaje mi się, że no, prawda, można było tego uniknąć, ale wiadomo, takie, takie wpadki się zdarzają. Nie można tego jakoś mo mocno krytykować. W każdym razie generalnie, podsumowując, bo tutaj chyba mi się, chyba mi się wywód trochę, trochę zrobił. No spokojnie. Ja, ja e, Mordobicie to jest książka, która fajnie się, którą fajnie się czyta. I jeżeli, tak jak wspomniałem na początku, jeżeli nie siedzi się mocno w temacie, to wiesz... Weźmiesz tą książkę, przeczytasz, dowiesz się na pewno wielu ciekawych rzeczy, bo nie ukrywam, że z tej książki można się wielu fajnych rzeczy i jak najbardziej prawdziwych dowiedzieć. Ale Trzeba bo, sprawdzić sobie fakty. Tak, ale niektóre fakty koniecznie trzeba sprawdzić, ponieważ to, że pewne praktyki, które faktycznie miały miejsce, są przez autora książki interpretowane dwojako, w zależności od tego, kto to robił, no, to się ewidentnie rzuca w oczy, i, i nie do końca mi się podoba to, że od samego początku do praktycznie samej książki ten neutralny wywód autora jest tak naprawdę bardzo mocno promarwelowski. I tyle mam do powiedzenia na temat tej książki. Jeżeli to, to was nie, nie odstrasza, to, to myślę, że jak najbardziej można ją kupić. Została wydana ładnie, twarda oprawa, dość, dość, dość duża objętość. Na półce prezentuje się godnie, tylko, no, tak jak mówię, pewne rzeczy, które się tam pojawiają, trzeba koniecznie później e, sprawdzić, czy, czy są zgodne z rzeczywistością, ponieważ mam takie wrażenie, że twórca Reed Tucker chciał możliwie jak najmniej skrzywdzić Marvela w swojej, w swojej książce. No, to teraz przejdziemy sobie do DC. Tak, teraz żeby już żeby troszeczkę tak, Teraz już komikski Odbić mamy do zrecenzowania dzisiaj parę komiksów, z czego jeden jest um, popularną superbohaterszczyzną i jest to Hal Jordan i Korpus Zielonych Latarni, tom drugi, światło w butelce. I mam mega paskudną okładkę i nie wiem, czy się pan Skiver niby chce tutaj chwalić, jak jest beznadziejnie zrobiona. Widzisz, co w ogóle Kyle Reiner tutaj robi? Ja nie wiem co on tutaj robi. Dokładnie, on dokładnie wchodzi do Liffield Versum. On, on chyba wa wa walczy z tym żeby się nie rozlecieć. Natomiast tak, on ma otwartą dłoń. Natomiast wiesz, generalnie przeczytaliśmy obaj tak. ten, ten komiks ponieważ yy, z pierwszy tom spodobał się nam obu niezależnie od siebie i sięgnęliśmy po tomy drugie. Mhm. I Ja uważam że pomimo tego iż pierwszy tom był troszeczkę nieprzystępny dla osób które jakoś mocno nie siedziały bo nie, nie da się ukryć że zielone latarnie od momentu od Jeff Jones przejął tak, to lata o, temu od, od momentu przyjścia Joe Jonesa czyli od 14 lat to jest jedna historia to jest jedna długa długaśna historia z paroma momentami gdzie były takie miejsca na wejście. Black Knight Night można się było wstrzelić. Tak, tak i moment, gdy Jones odszedł i właśnie pojawił się Robert Venditti też jest taki moment fajny, w który można wskoczyć w tę serię. Natomiast dla mnie pierwszy tom, Hal Jordan i Korpus Zielonych ba Baterii Korpus Zielonych Latarni, no jest takim momentem, gdzie no troszeczkę jednak by wypadało wiedzieć więcej co, co tam się działo wcześniej. Tak drugi tom już fajnie tą historią płynie. Jest bardzo fajnym takim e, prologiem do tego, co się będzie działo w Odrodzeniu, wydaje mi się. Pierwszy i drugi tom ładnie, ładnie taką klamrą e, zamykają dobrze rozbudowany wstęp. I wydaje mi się, że też zwieńczają to, co się działo wcześniej. Mamy miejsce na taki nowy start, jakby taki powiew świeżości w, w zielonych latarniach. Okładka trochę tutaj spoileruje tak naprawdę, co się stanie. Uh, więc. Hmm. Tak czy siak. Znaczy, te, tak, okładka spoileruje. Tylko mówimy spoilerowo, czy nie mówimy spoiler. Nie, uniknijmy spoilerów. Uniknijmy. Spoiler. Ale je, chodzi o to, że okładka pewne rzeczy spoileruje, ale pod warunkiem, że, wie, że wiesz, co się działo przed odrodzeniem. Ponieważ dla. Tak, no tak, dobra. Ponieważ to to dla, rzeczywiście... dla takiej osoby w cudzysłowie mówiąc z ulicy, która wejdzie do sklepu z komiksami, bo one są w każdym mieście i kupi sobie ten komiks, to ta okładka nic nie spoileruje, tak na dobrą sprawę. No dobra, mo, mm. mo, mo, może fa faktycznie tutaj o, no mówię ze swojej perspektywy, oczywiście. Mm -hmm. o, natomiast jest całkiem fajny przekrój postaci. Pojawiają się też można powiedzieć pod koniec w zajawce. Wydaje mi się, że ogólnie Uniwersum zielonych latarni bardzo utkwiło w takim e, schemacie fantazji, że jest jakaś przepowiednia, która wszystko zmieni i to się co jakiś czas tutaj odradza. Są te księgi, które się zapisują, hu, hu, hu coś tam, coś tam, e, nie wiadomo co. No ale na szczęście cały czas są zielone latarnie, meduzy i tak dalej. Wie, więc wszystko, wszystko wraca do normy. E, fajnie napisana historia, fajne jakby. Mm, Odrodzenie korpusu? A odrodzenia, nie, nie wyczułem tego jak, jak, jak, jak to mówiłem. Bardzo fajnie jest to zrobione. No i po raz kolejny takie fajne science fiction, space opera, dużo latania, trochę strzelania, budowania konstruktów. Zawsze ciekawe jest co rysownik i scenarzysta wymyślą w kształcie, w kształcie konstruktów, o ile nie są to tylko zwykłe bariery czy coś. Pojawia się naj, oczywiście najważniejsza latarnia, która się nie lubi socjalizować. Więc to też jest duży plus. Pojawia się i całkiem fajnie w pleceni są przeciwnicy. Jest jeden przeciwnik w kształcie Patryka, którego część osób może, może nie znać. A był w jednej z najlepszych historii, których nikt jakoś nie wspomina. Natomiast w naszym sercu jeszcze z czasów DC Multiverse zawsze pozostanie. r e b e l e -s -y. No tak, tak tutaj myślę, że to nie jest jakiś ogromniasty spoiler, ponieważ zdaje się, że na tyle okładki już ta postać jest wspomniana, ale tak, pojawia się tu staro. Staro jest zawsze spoko. Nawet jeżeli ma jakąś, jakąś mniejszą rolę. Chociaż z drugiej strony to, co mówisz, no staro zdobywca takiego na, na, na zawsze w naszym serduszku. Natomiast y, ja mam takie wrażenie, albo nadzieję, nie wiem jeszcze jak to ująć <śmiech> dokładnie w słowa, że jeśli chodzi o drugie tomy y, serii z odrodzenia, to jeszcze. Wspomnijmy o nich troszeczkę więcej. Tutaj jest taki wyjątek, ponieważ Hal Jordan i Korpus Zielonych Latarni to jest jedna z tych bardzo nielicznych serii z Odrodzenia, które śledzimy obaj. Mhm, to I prawda. Ja mam taki problem z tym komiksem, że gdy otworzysz tą stronę tytułową nie, nie tytułową z kredytami, jak to się mówi po polsku, no, gdzie są wypisani twórcy. W całym odrodzeniu cholernie mi się nie podoba to, że rysownik i tu rysownicy i tuszyści, tu Inkerzy są wrzuceni pod jedną, jed jedną taką y gromadkę, nazwisk i nie jest podane, gdzie, który, który co robił. Mhm. Tak na dobrą sprawę. Tam y owszem, gdy czytasz y w komiks później, to jak są napisy przy poszczególnych rozdziałach, to jest właśnie rysownik, inker czy, czy, czy coś, ten no, no te standardowe napisy. Natomiast na, na stronie tytułowej, jeżeli mamy 8 nazwisk czy 9, bo na przykład w Halu Jordanie tych nazwisk jest strasznie dużo. Rysownicy się zmieniają co moment, a gdy rysownik się zmienia, najczęściej zmienia się też inker. To no... Ja, ja nigdy nie, nie lubiłem czegoś takiego, gdy mamy do czynienia z komiksem, który ma zdaje się 6 rozdziałów, bo tutaj jest od 8 do z czego 13. Czego szósty jest takich. Od 8 do 13 z tego co pamiętam tutaj jest. No to, no to jest 6 rozdziałów i rysuje to 5 rysowników, koloruje to 10 osób, a, a tuż nakładają kolejne 4. No to to jest. Mm, to jest to, co jest właśnie dla mnie takim małym minusem tego komiksu, to jest niespójność graficzna, gdzie co 20 stron styl się zmienia, a Ethan Van Skiver, On ma chyba już trochę syndrom Jimali, jak dla mnie, bo to jest artysta, który jeszcze te 15 lat temu po prostu zachwycał swoimi rysunkami? Trochę tak, ale w tym... Na a teraz jest gwiazdorem. no to, to, to prawda, zwłaszcza, że tu perspektywa też mu się co jakiś czas za, zaburza. Chyba najbardziej mi się podobały w tym numerze rysunki, które robił Ed Benes, bo no były kilołok w jego wydaniu bardzo, bardzo mi się podoba, mhm. natomiast były jakoś tak pasujące do Gwiezdnych Latarni, były takie kosmicznie sterylne można powiedzieć. Mhm. E i naj, najlepiej mi się tu czytało. Widać właśnie to, co mówisz, o tej niespójności. Każdy rysownik troszkę zmienia wygląd tych mundurów, które zielone latarnie noszą i to, jak czytasz w jednym tomie, a nie na przykład jak czytałeś w czasach, kiedy było New 52, nie, nie pamiętam, czy to było New 52, chyba New 52, kiedy miałeś różne serie, kiedy miałeś no, po prostu było... Green Lantern, był Green Lantern Core, mm -hmm. było Emerald Warriors i tam one się od siebie różniły, ale pozostawały jakby na łamach jednej serii spójnie. Tutaj pomiędzy zeszytami widać, że to się troszkę rozjeżdża. Pomijamy oczywiście ostatni zeszyt, który wybiega w przyszłość, mhm. bo no to się rządzi innymi prawami, swoją drogą. Historia taka sobie. Mm, bardzo taka sobie. No. Ale tak podsumowując, jak dla mnie z tych wszystkich serii z Odrodzenia, po które sięgnąłem. No, najlepsza zielona seria. To znaczy, no Generalnie powiem, że ogólnie z serii Odrodzeniowych, po które sięgnąłem, to jest jedna z trzech. Ile, które mi się najbardziej podobają. Pozostałe no, to? No do Supermana to nie ma w ogóle startu, mm -hmm. ale też no, bardzo mi się podoba Wonder Woman. Mm -hmm. Natomiast to jest tym takim, powiedziałbym, numerem 3. Ku mojemu zaskoczeniu, bo bardzo chwalony był Aquaman, bardzo chwalony był Detective Comics, które mają swoje momenty, ale jakoś tam generalnie mnie nie, nie porwały, nie, nie urwały mi niczego. Hal Jordan i Korpus Zielonych Latarni jest komiksem, który mi się podoba. To nawet powiedziałbym, że mi się bardzo podoba. Jak na takie typowe, turbo korporacyjne superhero jest jest jest naprawdę spoko. No to prawda i możecie też dzięki temu wstrzelić się w miarę w, w zielone latarnie co tak jak Krzysiek wspominał wcześniej nigdy nie było zbyt łatwe mm. przez ostatnie 14 lat. Tak i pomimo tego że ten pierwszy tom tej serii też nie jest łatwy to jednak idzie. A, ale idzie widać, tak, i widać tutaj że też zacznie się coś nowego i będzie się dało za tym nadążyć, że nie mhm. będzie, e, wspominałeś o tym przy, przy recenzji e, mordobicia, że wszyscy roztrząsają, co tam się zdarzyło przez 20 lat, jak Polacy Wembley, a, mhm. a DC śmierć Supermana, co jest prawdą, niestety. Mhm. E, to tutaj może w końcu nie, że zapomną o tym wszystkim, co się działo, ale nie zaskoczy was, że nagle pojawi się jakaś postać, którą Jones wprowadził na Trzy strony, albo przywrócą drugiego wytatuowanego człowieka, który był przeciwnikiem Green Lanterna w latach 70. i nie wiadomo skąd się wziął, tak naprawdę, ale musicie wiedzieć, kto to jest. Także, e, jak nie będziecie czegoś wiedzieć, to możecie e, pytać na DC Maniaku, bo tam najwięcej osób Wam odpowie. Możecie pytać tutaj, może ktoś odpowie. E, bo raczej nie my. Ale nie co no, coś tam byśmy wiedzieli. Hmm. E, natomiast. Jak przebolejecie te parę wątków, które tutaj jakby komiks zamyka, ale wy ich nie rozumiecie. To możecie na nowo jakby od początku śledzić, co się będzie działo w uniwersum latarni. Jak Zwłaszcza, się. że trzecia okładka też tam trochę spoileruje, bo Rainer ma tu prawie, że Iona kostium. Mhm. No cóż, sierpień 2018. Zobaczymy. Czekam Zobaczymy, co tam wymyślą. Natomiast y, mamy kolejny komiks super bohaterski. Um. Czy, Może. Nie, czy nie do końca. <grystanie> Natomiast mamy tutaj komiks o postaciach obdarzonych specyficznymi zdolnościami. Jest to e, komiks pod tytułem Pec Martina Gimeneza. E, świeżutka pozycja od wydawnictwa Mandioka, e, które serdecznie pozdrawiamy. I dziękujemy za wydanie tego komiksu, bo mam nadzieję... E, hmm. Może tak, mam nadzieję, że nie będzie to do końca reklamowane jak e, argentyńscy X-meni e, czy tam brazylijscy, przepraszam, tutaj, muszę, będę musiał sobie doczytać, skąd pochodzi autor, oprócz tego, że z Ameryki Południowej. E, dlatego, że wydaje mi się, że przeciętna osoba, która lubi filmy o superbohaterach i ma tego rodzaju pojęcie o X-menach, może się odbić od tego komiksu, bo tutaj nie ma aż tyle akcji. Co na przykład w obecnych komiksach X-Menów, no raczej, <śmiech> ra, raczej występuje, jest jakby takim studium outsidera, tylko że mm, twoja inność nie polega na tym, że się y, inaczej ubierasz, czy masz tatuaż na twarzy, tylko no, masz jakieś supermoce, albo masz skrzydła i potrafisz latać. Wie, więc to jest. Mm, to samo miejsce, inny sposób opowiedzenia, można powiedzieć. Po raz kolejny dostajemy realia Ameryki Południowej, a ta skorumpowanej policji, można powiedzieć, brutalności, która się wiąże z, z życiem tam, ekstremalnej segregacji i braku poszanowania tak naprawdę dla kogoś w cudzysłowie gorszego od siebie. Wszystko okraszone bardzo bardzo ładnymi czarno-białymi rysunkami tutaj inspiracja Grzegorzem Pawlakiem zdecydowanie od autora była bardzo fajnie opowiedziana jedyne co nie wiem czy to jest jakiś po prostu sposób opowiadania w Ameryce Południowej były dwa panele gdzie się trochę zgubiłem w narracji w sensie nie do końca byłem pewien jaka jest kolejność czytania kadrów ja i pam pamiętam że przy Baras też też o Tak tym przy Baras też miałem dwa razy te, ten problem, więc może tam jest po prostu jakiś styl, którego e, ja jeszcze nie do końca ogarnąłem. E, mocno abstrakcyjny jest ten komiks i są rzeczy, których, których się nie spodziewasz i co jakiś czas cię wstrząsa. że czytasz, czytasz i mniej więcej myślisz, że wiesz, czego się spodziewasz i wtedy na przykład główny bohater idzie do McDonalda i są tam bardzo dziwne sceny. E, Ciężko mi też coś powiedzieć, jakby o samej historii czy o scenach, żeby czegoś nie zaspoilerować, bo e, dużą przykrość myślę, że można by komuś e, sprawić opowiadając e, o tym, co tam się działo. Bo komiks jest naprawdę, naprawdę e, ciekawy. I y, tu w, w słowie wstępu jest e, po trzecie primo. To jest dzieło, w cudzysłowie, w budowie, której ostatecznym etapem jest wasze spojrzenie. Każda opinia jest mile widziana i oczekiwana. Jeśli to jakoś będzie kontynuowane, to jest bardzo dużo postaci, które chciałbym zobaczyć, które się przewinęły tutaj przez parę stron, jak chociażby ten latynoski surfer, bo to, to wydaje mi się niesamowicie ciekawe i piękna klamra na końcu tomiku nawiązująca e, do jakby jednego z podstawowych pytań, e, które się przewija przez, przez cały komiks. E, wydaje mi się, że też osoby przyzwyczajone do takiego e, prostszego stylu planowania kadrów mogą się zgubić, bo jest tu ekstremalnie dużo detali. Czasem wręcz jak rysowane ze zdjęć, więc y, trzeba naprawdę sporo poświęcić, żeby, żeby się nie zgubić w tym, co się dzieje w kadrze. Ja osobiście bardzo polecam kolejna świetna rzecz od wydawnictwa Mandioka. Y, za niedługo jeszcze kolejną pozycję dostaniemy, bo będzie to Warpaint, który wychodzi chyba 8 maja. Także super. Mhm. Ciekawe tempo, znaczy ciekawe, dobra, fajne tempo. One chyba miały wyjść łącznie, ale się coś rozjechało. Mhm. Tak, tak, było wspomniane na Facebooku, że drukarnia tam troszeczkę coś przesunęła, jakiś termin, ale że WarPaint się ukaże w Dniu Zwycięstwa. Nie wiem, którego kraju i Zwycięstwa czego, ale zapewne. To jest Dzień rosyjski. Rosyjskiej. Okej. Okay. To fajnie. dlatego <grym> 8 maja. Natomiast ja. y, okładka jest fajna. I z tego co tak y, przy, przy okazji. Ten wzór, który jest z tyłu, byłby idealnym tatuażem na klatkę piersiową albo mhm. na plecy. To jest mhm. mega dobre Więc y, ja sobie zapewne pożyczę Oczywiście, Ten, ten, ten tak. komiksik Natomiast ja tutaj Tak już troszeczkę z innej beczki Można powiedzieć, ponieważ y, Przechodzimy do kultury gniewu i do komiksu jednego z dwóch komiksów, które z tego wydawnictwa ostatnio wpadły mi w łapy, ale jedynego, który udało mi się na dzień dzisiejszy przeczytać. Pan Żarówka jest cholernie długim komiksem i jest cholernie ciężkim komiksem, więc to nie jest tak łatwo, hop siup. Ponad 500 stron. Ładnie wydany, cudowny komiks i jestem cholera gdzieś tak w połowie już uważam, że ten komiks jest cudowny, ale naprawdę Przerobić go w jeden dzień czy dwa to jest, to, jest, to jest niemożliwość, chyba że ma się po prostu totalnie wolny dzień. No, ale drugi komiks z kultury gniewu, który mi wpadł w ręce ostatnio i udało mi się go przeczytać i chciałbym o nim teraz parę słów powiedzieć, to jest druga część Araba przyszłości z tytułem Dzieciństwo na Bliskim Wschodzie 1984-1985. Jeśli kojarzycie pewien periodyk ukazujący się od czasu do czasu na naszym rynku poświęcony komiksom, którego tytułu tutaj może nie będę wymawiał, ale zasłynął tym, że w pierwszym numerze publicystyka skupiła się na przedstawianiu prawda, komiksów z wątkami daleko wschodnimi blisko wschodnimi blisko wschodnimi o Arabie przyszłości było tam wspomniane i generalnie zostało to zaliczone w, poc w poczet tytułów które zachęcają do przejścia na Islam i w ogóle było fajnie ale e, tak tak to jest cudowne natomiast. E, nie ma lepszej re reklamy co do tego komiksu niż po prostu tak bzdurny tekst. Natomiast y, pierwszy tom Araba przyszłości był dla mnie takim bardzo pozytywnym zaskoczeniem, ponieważ y, no, był to tytuł po którym niczego się w sumie nie, nie, nie spodziewałem Trudno mi było coś oczekiwać Ponieważ ani autora nie znałem Tematyka jest taka, że Z jednej strony może wyjść Drugie Persepolis, a z drugiej strony Może wyjść coś kompletnie Co, co e, wylatuje z pamięci po, po, po przeczytaniu Wierzyłem w to, że Kultura Gniewu Jednak sięgnie po fajny kawałek komiksu I okazało się, że Arab przyszłości no Jak dla mnie był takim Szokująco wstrząsającym Bardzo dobrym komiksem który opowiada o, to, to jest powieść biograficzna Riada Satufa, Który opowiada o tym jak dorastał właśnie w rodzinie, W rodzinie, który, gdzie matka była francuską, Ojciec jest Arabem i jest takim Arabem dość mocno wierzącym, Ale nie jakiś ekstremalnie wierzący. I druga część opowiada o Momencie, momentach, w których mały Riyad, na przykład idzie do szkoły, pierwszy raz w życiu zaczyna, jest już tro, troszeczkę starszy, zaczyna rozumieć więcej rzeczy, no ale spotykają go, no to nie są jakieś mega przygody, to jest po prostu totalny komiks biograficzny, bo mamy po prostu wakacje z rodziną, mamy tam jakieś momenty w stylu kupowanie sprzętu do domu, plany na y, kolejne miesiące, budowa domu, y, tego, typu, te, tego typu rzeczy, no ale mimo wszystko okazuje się, że lektura całości jest kolejny raz bardzo bardzo ciekawym doświadczeniem, ponieważ mamy tutaj wiele takich momentów, które są bardzo wstrząsające. Każda kolejna scena w szkole małego Riada, no to jest po prostu, M mam wrażenie, że wspom wspomniani autorzy po raz kolejny, Powiedzieliby, że jest tutaj jak najbardziej zachęcenie do przejścia, najsam no ja, ja czuję się przerażony totalnie tym, co, tym, co zobaczyłem. Y jako, że jest to komiks biograficzny, to mamy tu do czynienia z autentycznymi przeżyciami autora i ja naprawdę nie życzę nikomu czegoś takiego, co, co, tutaj, y co tutaj zostało zobaczone y przeze mnie, natomiast cały czas podkreślam, że to wciąż nie jest komiks o totalnie takiej jakby to powiedzieć skrajnie islamistycznej rodzinie, tylko to wciąż jest w pewnym sensie, jakby to powiedzieć, zmiękczona rodzina. No w sensie takim, że tylko jedna połowa jest taka dość mocno, dość mocno wierząca I, i mimo to pojawiają się tu rzeczy, które no zapadają w pamięć. Nie, nie mówię tylko o tych scenach w szkole, ale też o innych, innych sytuacjach, gdzie widzimy jak traktowane są kobiety w Syrii właśnie jak traktowane jest ta dyktatura która tam wówczas trwała jest taka scena właśnie w tej szkole taki może malutki spoilerek gdzie nauczycielka mówi dzieciom że obok Związku Radzieckiego Syria jest najlepiej rozwiniętym krajem świata i, i no, to są takie szczególiki które po prostu zapadają w pamięć i widzimy jak bardzo odklejoną od rzeczywistości bardzo odklejonym od rzeczywistości miejscem był, był ten kraj w owym czasie no i jak indoktrynowano dzieci jak gnębiono niektórych obywateli jak, jak strasznie dużo złych, smutnych i, i przerażających rzeczy działo się na terenie tego, tego państwa i podobnie jak w przypadku pierwszego tomu został, został zastosowany tutaj taki trik graficzny polegający na tym, że w zależności od tego w jakim kraju dzieje się akcja tak jest inny kolor dominujący no i gdy mamy Syrię jest taki czerwonawo różowy natomiast gdy przez moment pojawia się, akcja przenosi się do Francji, tutaj dominuje taka chłodny jasno-niebieski i te parę stron, które dzieją się we Francji mamy w tym momencie tak mocny kontrast pomiędzy tym życiem w Syrii, że jeszcze bardziej wzmaga to w potęgę tego negatywnego wrażenia, który tutaj, który tutaj się rodzi i no jeszcze mocniej współczujemy głównym bohaterom, A ci z kolei są zaprezentowani całkiem fajnie, są to mm, żywe, takie prawdziwe postacie no, no, no, no prawdziwe postacie no w końcu to były prawdziwe postacie ale y, dla mnie Częstym problemem z komiksami biograficznymi jest to, że połowa postaci jest nudna i po prostu jest, bo jest, bo faktycznie w życiu danej osoby one były i się jakoś odznaczyły, ale nie zostały zaprezentowane jako ciekawe dla czytelnika. Natomiast w przypadku Araba przyszłości postacie są fajne, znaczy fajne w sensie takim, że są interesujące, są fajnie, są dobrze przedstawione jako takie żywe, charakterne i... i mm, już po kilku stronach można powiedzieć na ich temat coś więcej. No a ca cała historia no wciąż jest jedną z takich najbardziej wstrząsających lektury jak dla mnie i to co jest podane na ostatniej stronie, że Araba przyszłości porównuje się z Mausem czy z Persepolis nie jest przesadą. Nie jest przesadą, ponieważ myślę, że jest to może nie aż tak wysoki kaliber, ale to cały czas jest komiks, który naprawdę warto znać, warto przeczytać wyrobić sobie zdanie na temat tego co zostało tam pokazane no i też wydaje mi się polecać znajomym żeby przeczytali i zapoznali się nie jest to tak jak co niektórzy sugerują komiks jakiś strasznie przesiąknięty ideologią bo nawet gdy ta ideologia tutaj jest wyłożona to ona nie jest przedstawiona jako jedyna słuszna albo skrajnie zła Ponieważ każdy Arab, który się pojawia w tym komiksie, jest pokazany neutralnie. Ma swoje plusy, ma swoje minusy, ale poza nielicznymi przy, przypadkami, tak na dobrą sprawę, nie, nie, tutaj ten komiks nie narzuca jakiejś opinii. On po prostu mm, przedstawia wydarzenia takie, jakimi były, przynajmniej tak, tak sądzę. No i zmusza nas do własnych Interpretacji własnych własnych opinii, wyrobienia sobie na, na ich temat. To mi się bardzo podoba. Jeśli chodzi o Araba Przyszłości, to to jest komiks, obie części, jak najbardziej zdecydowanie polecam. Jest to bardzo fajna, bardzo, znaczy bardzo fajna, jest to bardzo dobra lektura, która niekoniecznie obfituje w jakieś mm, bardzo pozytywne wrażenia, ponieważ troszeczkę przeraża, troszeczkę smuci. Jest parę momentów, w których też można się uśmiechnąć oczywiście, no ale, ale bardzo wstrząsający komiks i ja mam nadzieję, że na trzecią część nie przyjdzie nam długo czekać, ponieważ e, no, pomiędzy jedynką a dwójką tutaj było troszeczkę przerwy. E, w przypadku wydawnictwa Kultura, Kultura Gniewu mam nadzieję, że na trzecią część e, przyjdzie nam czekać zdecydowanie szybciej. Ale i tak ta przerwa była dość krótka, prawda? Jak na... Znaczy, w ogóle, no, znaczy No nie czekaliśmy, prawda, trzech lat czy coś, ale e, po prostu chodzi mi o to, że w momencie, gdy jedynka była wydawana w Polsce, to dwójka była albo już obecna na rynku w, we Francji, albo lada moment była be, była obecna, mimo to i tak prawda przyszło nam czekać rok około, więc w przypadku tak dobrego komiksu chciałoby się czekać zdecydowanie mniej. No ale no, gdy, w, gdy w końcu Ara Przyszłości 2 się ukazał, no to spełnił wszystkie oczekiwania. I, I dla mnie, no, zdecydowanie jeden z lepszych komiksów ostatnich miesięcy. Ja nie, nie pamiętam, czy, pierwsze, czy pierwszego tomu net w podsumowaniu naszym podcastowym jakoś nie, nie wymieniałem. Mo, możliwe, że, że wymieniałem. Możliwe, że był. No, jeżeli jeżeli nie zapomnę do grudnia, mam nadzieję, że nie zapomnę, to myślę, że dwójka też się w podsumowaniu pojawi. Dobra, czyli omówiliśmy sobie jeden bardzo poważny komiks, mm. Reszta. Po, po Reszta poważniejsze podejście do superhero, mm -hmm. całkiem niezłe superhero, więc jak na odcinek 60 myślę, że wystarczy, bo, bo tak, <śmiech> A, więc słyszymy się za dwa tygodnie, to będzie jeszcze przed Pyrkonem? Tak, nagramy przed Pyrkonem, chociaż w Eterze się pojawi w trakcie Pyrkonu. Dokładnie. Później albo poczekacie dwa tygodnie na opinię Krzyśka, albo będzie odcinek specjalny. Zobaczymy. Mhm. <grych> no, więc tymczasem Borem Lasem. Dzięki za słuchanie. Do usłyszenia. Czołem. Cześć.